Audycja Kadr Ci w oko. dzisiaj odcinek 51 naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak i dzisiaj jako że jest idealna pora czyli Sylwester tak tak się fajnie złożyło to nie mieliśmy wyjścia i z tego się też bardzo cieszymy zrobimy sobie małe podsumowanie roku który tak, się właśnie kończy. Tak, tak, poświęcimy na to cały odcinek, więc tym razem będzie bez newsów, chyba, że zrobimy taki telegraficzny skrócik. Jest bardzo dużo zapowiedzi. Tak, czytajcie ziniola, bo tam się pojawiają zbiorczo podsumowane. Dokładnie. Mamy na razie od Kultury Gniewu, od Mandioki i od Timofa. A, tak, i, i od Scream Comics, też się już I od widziałem, Comics. że się pojawiło. Możecie się dowiedzieć, kto nie wyda Peter'a Miligana w tym roku. E, Egmont publikuje Zapowiedzi na bieżąco non stop comics wczoraj, gdy nagrywali nagrywamy to wczoraj. Pokazał zapowiedzi na okres styczeń maj 2018 i są fajne, o czym sygnalizowaliśmy na Facebooku, więc tych zapowiedzi jest dużo. Śledźcie wskazane miejsca w internecie i zachwycajcie się, bo jest czym. W sumie, tyle z wiadomości? No, w sumie, w sumie tyle. Bo, po co tutaj tracić czas? Przejdźmy do tych naszych podsumowań. Zrobiliśmy sobie w tym roku na bogato. Raz zobaczy. 600 kategorii. 17 z tego, co widzę. No i oczywiście na samym początku trzeba wspomnieć o tym, że gdy będziemy wyróżniać rzeczy w poszczególnych kategoriach, to będą to rzeczy. Kolejność jest całkowicie przypadkowa. Tak, po prostu. I będą są... to rzeczy, które przeczytaliśmy, a nie. Ogółem wszystko, bo to się po prostu nie da zrobić. Żyjemy w takich czasach, kiedy się już po prostu nie da ogarnąć wszystkiego. Dokładnie tak. Jeszcze kiedyś tak było, prawda? Te parę lat temu, że dla chcącego szło, szło ogarnąć na przykład wszystkie superhero w Polsce. W tym roku, no to już jest wyższa, wyższa szkoła jazdy. Na szczęście superhero będzie wyjątkowo mało, z tego co widzę. No nie, nie będzie dużo. <śmiech> Natomiast. Y też we wszystkim co będziemy mówić w każdej kategorii jest najczęściej po parę pozycji mhm. i kolejność jest całkowicie przypadkowa. Po prostu są to grupy komiksów, które uznajemy, że warto zwrócić uwagę i że najbardziej się wyróżniały z pozycji wydanych w 2017 i przeczytanych przez nas oczywiście no tak. i z tego co widzę i co mnie cieszy w wielu kategoriach mieliśmy różne zdania. Tak, ale wielu się też zgadzaliśmy. Tak jest, więc to, to co, przechodzimy już do pierwszej kategorii i to będzie najlepszy pojedynczy album polskich autorów. Dokładnie, więc... ta, ta, ta, ta, Co tam masz ciekawego? Na początek może coś, co nam się zgadza w, te, w tej kategorii. Tu dwie rzeczy nam się zgadzają z tak, tego co, co widzę. Pierwsza z nich to będzie... Powstanie film narodowy. Tak jest. Całkiem świeża pozycja jeszcze. Jeszcze pachnie świeżością, dopiero... Taki coś... mocny cios na koniec roku od Kultury Gniewu. Jak najbardziej. E, bardzo wysoki poziom e, satyryczny. Rozmawialiśmy o tym chyba w zeszłym odcinku, tak? Albo dwa odcinki temu, już nie pamiętam sam. Też nie pamiętam, tak czy siak, e, chyba dwa odcinki temu. Bo Tak, tak, bo dwa tygodnie temu mi to przywiozłeś, mm -hmm. więc... Kontynuuję, sprawdzę, pewnie się. E, bardzo wysoki poziom e, Jacka Świdzińskiego. Mm, bardzo ładne pokazanie e, nie tylko takiej oczywistej branży filmowej, ale też całej wszystkich problemów narodu polskiego przez martyrologię, e, wybijanie się nad innych i tak dalej i tak dalej. Więc to jest pozycja, po którą koniecznie powinniście sięgnąć. Tak i Dla mnie też nie tylko fajnie się to czytało, ale też no, jak to Kultura Gniewu bardzo ładnie wydany ten komiks. I to co już właśnie wspominaliśmy dwa odcinki temu, że to te, te jest na przykład ten papier zastosowany w komiksie, który taki daje poczucie jakby to była taśma filmowa, taka półprzeźroczysta. No, znaczy oczywiście nie chodzi o dotyk, mm -hmm. Rzecz, że w dotyku jest jak taśma filmowa, tylko że faktycznie prześwituje. Tak więc tutaj kultura gniewu jak zwykle świetnie się pokazała. I jak już wspomniałeś bardzo mocny cios na, na koniec, taki bardzo pozytywny i mocny cios na koniec roku. Natomiast kolejną rzeczą, która nam się tutaj zgadza w tej kategorii to są tam gdzie rosły mirabelki. Mhm. Więc stawiamy na komiksy z patyczakami dzisiaj i w tym roku ogólnie. No to prawda, to prawda. No i tam gdzie rosły mirabelki mhm. Premiera odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Wodzi i była to jedna z tych rzeczy, po które pędziliśmy w pierwszej kolejności, żeby się przypadkiem nie skończyły. Z tego co pamiętam, chyba się nawet nakład wyczerpał tam, prawda? Gdzieś w... Ten przeznaczony na... Na, tak, na, festiwal, na, tak. na festiwal. Więc przyjęto, jak sądzę, ten, ten komiks bardzo ciepło, później się zaczęły pojawiać najróżniejsze opinie o kontrowersje to jest bardzo delikatnie powiedziane. No ale tak, no podzielił trochę ten komiks czytelników. Nam, jak, jak widzicie, jak słyszycie, no podobał się bardzo. Je, dla mnie tutaj też ten komiks był omawiany parę odcinków temu, to już nie, nie będziemy dokładnie sprawdzać ile odcinków temu, ale e, powtórzę się, to co mnie tam urzekło najbardziej to jest właśnie to, że czytając przygody głównych bohaterów w tym komiksie, tak naprawdę czułem ten klimat tego blokowiska takiego mm -hmm. właśnie i też parę rzeczy, które były wspólne z przeżyciami nas, nasze, naszych, yy, no nie naszych wspólnych, ale <grym> naszych dzieciństwa. Dokładnie. Może niekoniecznie dzieciństwa, ale tych takich młodzieńczych lat, więc tam. I... W 44 odcinku omawialiśmy. Okej, okay, więc tam i sentyment, i wspomnienia, i ogólnie. I, I można się było uśmiechnąć przy lekturze tego komiksu i było też trochę poważniej w odpowiednich momentach, więc było tam dosłownie wszystko. I jest to też komiks, który bym określił jako wyjątkowo wielorazowy. Jego można czytać i czytać i czytać. Kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz. Nie trzeba dać sobie odpocząć, żeby znowu się zabrać za lekturę. Tylko jak przeczytałem kilkukrotnie po, po zakupie, dzień po zakupie, dwa dni po zakupie i trzy dni po zakupie, okay. więc bardzo, bardzo mi się podobało. Nie wiem czy tam zauważyłeś na Facebooku wydawnictwa, pojawiło się zdjęcie plenerowe z drzewem. Tak, tak widziałem. Można już kręcić ekranizację, trzy no, czwarte scenografii zostało znalezione ładnie i spokojnie sobie rośnie, więc tak, no to jest drugi taki komiks, który chcielibyśmy wyróżnić i się całkowicie zgadzamy, więc tak, tak jak wspomniałem wcześniej, patyczaki górą w tym roku, mhm. jak dla nas. Natomiast ten trzeci komiks, który chcielibyśmy wyróżnić, to już sobie nasze zdania uciekają w różnych kierunkach, więc może zaczniesz. Dla mnie będzie to Belmer, nie biografia, niebografia. Nie, tak? nie biografia. Nie biografia. Tak, tak. Za każdym razem muszę powiedzieć ten tytuł. No, e, marka się. Turka. Ja, ja przez miesiąc myślałem, że to jest niebografia. E, wydana przez Kulturę Gniewu. Bardzo, bardzo dobry komiks. Graficznie jest wybitny i to artystyczne podejście, które też bardzo odwzorowuje to, kim był <coughs> Belmer um, bardzo, bardzo mi się spodobało. Jest to trudniejszy komiks i bardzo dobry komiks. I tak, też wywołał kontrowersję. Też wywołał kontrowersję. I też bardzo zachęca do poznania postaci Belmara, jeśli, jeśli go się nie zna. Plus opowiada o rzeczach z naszej okolicy, co też, też zawsze miło. Natomiast ja chciałem wyróżnić jako trzeci komiks tylko spokojnie, też od kultury gniewu i to jest historia Marka, który dowiaduje się przez przypadek w trakcie rutynowych badań, że jest śmiertelnie chory i obserwujemy po prostu jego życie ze świadomością posiadania tejże choroby i dla mnie komiks, który świetnie się nadaje do ekranizacji po prostu, no może nie Polski Instytut Sztuki Filmowej i czegoś tam jeszcze, pełna nazwa jak zwykle mi ucieka i ma... No, no, no to, to. i telewizyjny jest okay. w każdym razie no to jest taka historia która świetnie opowiada nie tylko o dramacie ludzkim ale także tutaj jest bardzo mocny udział muzyki w tej historii i już sama okładka bardzo mocno to, to sugeruje no ale w trakcie lektury właśnie widać że te inspiracje w muzyce są tam bardzo ważne no nie, nie wszystkie nawiązania, które się tam pojawiały może były dla mnie jakieś od razu jasne, ale m, dzięki lekturze, tylko spokojnie też sięgnąłem po parę płyt, których wcześniej nie znałem, więc taki dodatkowy plusik. Rysunkowo bardzo mi się podobał ten komiks. Swoją drogą, teraz tak na to wpadłem to są, są trzy czarno-białe komiksy. Ty też zresztą trzy czarno-białe komiksy wyróżniłeś. No, no jakby nie patrzysz? Więc nie tylko patyczaki, ale jeszcze brak kolorów górą. No i ty, tylko spokojnie było takim z tych trzech tytułów było dla mnie największym zaskoczeniem pozytywnym, więc y, też właśnie z powodu tego, że znaczy zaskoczeniem dlatego, że nie spodziewałeś się, że będzie aż tak fajna, opadało się, że jest super i właśnie dzięki temu też tutaj bo tym, pozostałe, jak rozumiem, spełniły oczekiwania, tak, które tak no na, nakręcono ten hype odpowiednio i jak dla mnie oczekiwania. No, tam, naj... gdzie rosły mirabalki, był gigantycznie rozkręcony i sprostał oczekiwaniom. Tak, no a powstanie film narodowy, jak tylko pojawiła się zapowiedź, że Jacek Świdiński robi komiks. Dla kultury nie było to już było. Uh, uh, uh, uh. Więc, no, i te, te dwa tytuły jak najbardziej po prostu wszystkie oczekiwania spełniły. Natomiast tylko spokojnie jest takim największym pozytywnym zaskoczeniem i postanowiłem dzięki temu to wyróżnić. Więc co? To jest pier pierwsza kategoria. Tak, pierwszą kategorię odhaczamy. Przechodzimy do kolejnej i to będzie najlepsza seria komiksowa polskich autorów. I tutaj znowu dwa, dwie na trzy rzeczy nam się zgadzają. Więc zacznijmy od Bradla. Tak. Ciekawostka, bo nie, gdyby rok temu ktoś mi powiedział, że wśród najlepszej polskiej serii wskaże coś wydane przez wydawnictwo Egmont, to bym się tak popukał w głowę, a tu Bradl. Marek Oleksicki, Tobiasz Piątkowski, też pozytywne, bardzo zaskoczenie. Świetna historia pod kątem rysunkowym. No, ja, no jeś... i pod kątem scenariuszowym też jak najbardziej. Tak, tak, do tego zaraz chciałem, zaraz chciałem powiedzieć, ale po... <śmiech> jeśli chodzi o rysunki, to ja bardzo tego autora cenię i jego prace wydane w Stanach znam i rysunkowo bardzo mi się podobają, nawet takie pojedyncze zeszyciki z The Darkness, które no, wydało, wydawało swego czasu studio Topkał, Pomimo tego, że historie były badziewne, to rysunkowo było super. No i gdy zobaczyłem pierwsze zapowiedzi Bradla, to było kupie. Pamiętamy, jak się zabierałem za to kupowanie, ale w końcu... Świat się nie ułatwiał. Bo... Tak, tak. Świat ciągle rzucał kłody pod nogi, żebym wydał te 30 złotych, niecałe. No ale w końcu się udało. Pierwszy tom Wow, drugi tom wow bardziej i no, dla mnie obowiązkowy tytuł jako pierwszy do wymienienia w tej znaczy, kategorii. To znaczy to jest chyba najtrudniejsze w tworzeniu serii, żeby każdy kolejny tom podtrzymywał co najmniej albo był lepszy od poprzednika. I to to w Bradlu się świetnie udało i to było trochę takie mm, brakujące ogniwo dla mnie na y, rynku takiej serii akcyjniaka. Mhm. Bo bardzo dużo fajnych serii się ukazuje, oczywiście, natomiast tutaj jeśli chodzi o taki właśnie fajny z dużą ilością akcji i też oparty na prawdziwej postaci komiks, świetnie świetnie się sprawdza no i, i można się przy nim nudzić. Tak fa fajnie wyszło takie wystylizowanie tego komiksu na amerykańską zeszytówkę. Znaczy, bardzo mi się to podobało, nie wiem czy to było. No od razu zaplanowane, czy, czy po prostu gdzieś tam po drodze pojawił się taki pomysł, ale, ale fajnie to wyszło. No i czekam na tą trzeci. Bo to w sumie jest jak dwa zeszyty, prawda? 64 tak, strony tak, ma tak, prawda. Tak, tak, dokładnie. No i fajnie, fajnie się to prezentuje, fajnie się to czyta i oby tak dalej. Kolejna rzecz. I tutaj miałem przez moment dylemat wpisując to, te, ten tytuł, ale... No jeden tom się ukazał w tym roku mhm. więc jest to drugi tom cyklu więc można to śmiało śmiało do tej kategorii zaliczyć bo generalnie jak tam później jeszcze się pewnie powtórzę chciałem um, możliwie jak najmocniej unikać rzeczy które tylko jeden jeden tom się ukazały w danym roku no ale ja nie uniknąłem no ale niesłychane losy Iwana Kotowicza jakoś mhm. po prostu no, no wyróżnić trzeba było trzeba było bo ten drugi tom zamek rybiej dynastii mhm. jeśli się nie mylę um, nie mylisz się. Nie mylę się, dziękuję. Tym razem się nie mylę, bardzo fajnie. No super, super. Co prawda dla mnie pierwszy tom był, był lepszy, ale ten drugi wciąż jest bardzo fajnym komiksem. No przede wszystkim, jak dla mnie, świetnie narysowanym. Ja absolutnie uwielbiam rysunki w tej, w, tym, w tej serii, dlatego cieszę się, że gdy w zapowiedziach na przyszły rok Kultura Gniewu wspomniała, że ten trzeci tom Kotowicza będzie, no to cieszę się, jaram się, czekam. Natomiast no, zamek rybiej Dynastki kontynuuje te takie nawiązywania nieświadome, jak twierdzi twórca do, do Helboja i do tego świata, który obaj bardzo lubimy. Więc e, historia też posuwa się do przodu i to w takim fajnym kierunku. Tak jak już wspomniałem, rysunkowo dla mnie, no, po prostu rewelacyjna sprawa. Mhm. No jak tu tego nie wyróżnić? Dokładnie. No. Zwłaszcza, że to też jest taki. Lovecraftowsko-baśniowy świat, do którego bardzo chętnie uciekam w rzeczach, które czytam, to też jak najbardziej zasługuje na, na wyróżnienia. Przecież... Oczywiście chciałoby się, żeby to wychodziło tak wiesz, raz na trzy miesiące i. No, tak naprawdę, ale to lepiej, żeby wyszło. Lepiej, żeby do... wyszło Dobrze... dopracowane i wyszło, kiedy wyjdzie. Dokładnie, tak. Teraz tak sobie pomyślałem, że chyba przez dwa albo trzy miesiące biłem się z myślami, żeby sobie kupić koszulkę ze Świniojewem. Zapomniałem o tym, teraz to do mnie wróciło. God Nie ukazałaś ta koszulka. Nie? Aha, nie to... bo ja ją zabawiałem, ale, ale niestety spoko... chyba się nie zebrały wszystkie osoby. A to No to, yy, to też przez ciebie. Sz szkoda bo... i nie szkoda zarazem. No, no, natomiast... Może brakło jednej i to byłeś ty w frajerze. No to, to, to by się zdarzało, że wiesz... Jak ja się czymś interesuję, to to nie wychodzi, albo szybko upada. Natomiast jeśli chodzi o taką trzecią serię po polskich autorów wydaną w tym roku, którą chciałbym wyróżnić. No tutaj tak troszeczkę naciągam, bo jest to wznowienie. Ale wznowienia też są fajne. Jeżeli to są wznowienia fajnych rzeczy, to jest jeszcze fajniej, więc chciałem wyróżnić tym Kajmistrza od, od Kultury Gniewu. A w zapowiedziach też Kultura Gniewu na 2018 powiedziała, że będzie wznowienie pierwszego tomu. Więc osoby, które nie miały okazji albo się zagapiły i nie zdążyły kupić, będą miały po raz kolejny sposobność, by to uczynić. Mhm. Więc za co chciałbym wyróżnić wydanie Kultury Gniewu? No oczywiście przede wszystkim panorama się zgadza, więc... Najważniejsza rzecz, <grych> tak. która może być w komiksach. Dokładnie. Do środka nie zaglądałem. Wystarczy, że mi to dobrze wygląda na półce, więc już jest wyróżnienie. Powinienem od tego zacząć w ogóle. Nie no, tak na serio masa sentymentu, bo tym, i mistrz z komiksowa, no to był, od tego zaczynałem. To gdy... była jedyna rzecz, która zasługiwała na nazwę komiksową. Okay, no, no ja od tego oczywiście zaczynałem lekturę tego dodatku, później gdy ukazywało się to w tomach od Egmontu też, też się to czytało i się człowiek cieszył, że wyż, wyż, wychodzi to w albumach, a teraz dostaliśmy takie naprawdę ładne, godne, e, godne. godne, No, bo te tomy te, od Egmontu znaczy te tomy no, odegmontów... Fakt, że mi się rozleciały bardzo szybko. No, no ale wpisywały się w asterixy i, mhm. i tak dalej. Nie? Ale po prostu teraz dostajemy takie, właśnie, ładne, bardzo ładne wydanie, którego moim zdaniem jedyną wadą jest to, że się tak ten ostatni tom tak urywa troszeczkę, że tam nie ma jakiegoś posłowia, ale to jest, to jest po prostu minimalny szczegół, ale bardzo ładno. No, powtarzam się, bardzo ładnie wydane, wydane o wszystkie trzy tomy. Ten, ten papier w środku, który służy... No kultura gniewu w ogóle powinna dostawać nagrody za, samą, za sam styl wydawania komiksów, ale o tym powiemy też troszeczkę później. No, no, no masa sentymentu, masa radości. Okazuje się, że po tych wszystkich latach dalej mi się to szalenie podoba. Nawet jeżeli faktycznie niektóre e, żarty się już troszeczkę przeterminowały, że, że tak to to jednak... E, no, no klasa klasa tytuł i ja, to jest taki tytuł do którego wracam bardzo często bo można sięgnąć po dowolny tom i, i sobie fajnie, fa, fajnie spędzić popołudnie czy wieczór czy ranek czy kiedy sięgniecie jak najbardziej polecam zwłaszcza że tak jak Andrzej wspomniał ten pierwszy tom który się wyprzedał będzie niedługo dodrukowany. Więc czemu nie. Dokładnie a z mojej strony jeśli chodzi o, o najlepszą serię. Będzie to Anastazja, Magdaleny Lanko i Joanny Karpowicz. Na razie jest jeden tom, ale jest to tom, który sprawił, że... Nie wiem, czy na coś jeszcze czekam na kolejny tom tak bardzo, jak na Anastazję. Ekstremalnie, Znacznie, żebym nie czekał na Kotowicza, Bradla i całą resztę, mhm. ale na Anastazję bardzo, bardzo czekam. O komiksie rozmawialiśmy w odcinku 49, więc możecie tam sobie dokładnie posłuchać, co o nim sądziliśmy. Dalej to podtrzymuję. Dalej jest przepięknie narysowany, z dobrą fabułą, nie narzucającą się fajnie, fajnie zmieniającą postaci przez ten czas, który jest przedstawiony. Bardzo, bardzo polecam i czekam na drugi tom. No tutaj warto wspomnieć, że ta nastawia miała no, no kapitalną okładkę wybitną. Teraz się zastanawiam czemu nie zrobiliśmy kategorii najlepsza okładka. Ponieważ więc... ładne okładki komiksów zrobiły to za nas. Okej, okay, tak rację, więc jak najbardziej polecamy zajrzeć też na e, ładne okładki komiksów na Facebooku. Mm, no to przejdźmy do kolejnej kategorii. Będzie to dla mnie jedna z najtrudniejszych, jeśli chodzi o wybór. Zdecydowanie, bo też chyba tego najwięcej w tym roku czytałem. Najlepszy z innych. I tutaj z tego co widzę no nam się już mocniej rozjechały gusta ale mm -hmm. znowu jest jedna rzecz która, którą, przy której się zgadzamy i warto od niej zacząć myślę. Ostrożne porady kołcza do rady. Dokładnie no masa masa śmiechu szkoda że ten zeszycik był taki taki króciutki no po prostu jakby to miało 100 stron to bym to byłbym jeszcze bardziej zachwycony. E, ostrożne porady kołcza do rady e, to to jest. Popraw mnie, jeśli się mylę, to jest, to jest wydanie papierowe rzeczy, które najpierw się ukazywały w internecie. Czy coś tak, my, na czy Facebooku coś jest profil Carp Lagerfeld i Inne Ryby Sukcesu. Polecam I Coach my. Dorada jest jednym z. Jest jedną z postaci, której przygody się na tym profilu ukazują. Tak, i y, wydanie papierowe tego komiksu, no dla mnie to był no trochę wstyd się przyznać, ale pierwszy kontakt z postacią coacha do Rady i ogólnie tym światem, że tak tu, <głos> ale no co, co się naśmiałem to moje i no, no te pojedyncze, zwłaszcza że co chwilę się na tym można śmiać, tak. bo są tak piękne gry słowne, są wybitne, przepiękne. aż, aż yy... Aż dziw, że można wymyślić tak wiele nawiązań do, do, do ryb i są to nie jakieś wymuszone, jakieś nie wiem, kiblowe śmieszki czy coś, w ten, tylko jest naprawdę... Sam nie zdążysz, weź moje dorsze. To był... no, ba bardzo inteligentne dowcipy i no, po prostu rewelacyjnie się bawiłem przy, przy lekturze. Tak jak wspomniałem, no, żałuję, że to liczy 30 parę stron ten, ten, ten ZIN, no ale no ten ZIN no, to nie może być encyklopedia, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, że po, pojawi się kolejna trzymamy za Omnibus i Artist Edition. Dokładnie tak. Wszystkie możliwe rzeczy. Więc co, co dalej w najlepszym ZINie? Bo teraz już będziemy wyróżniać różne rzeczy. Tak. I tak. był to bardzo, bardzo trudny wybór. Oprócz korcza do bo to było pierwsze co mi się nasunęło, że że powinno zostać wyróżnione. Muscle Kids, które zostało wydane przez wydawnictwo Basgrola na złotych kurczakach, jakoś strasznie, strasznie przypadło mi do gustu. Historia o pakujących misiach ze świetnymi ilustracjami Jacka Tigla, łącznie ze scenariuszem Jacka Tigla, tak naprawdę, z tych z tej ofensywy zinów, która się tam ukazała i zresztą widzę, że jeden z nich też masz wpisany tutaj. I zaraz o nim wspomnę. O, strasznie, strasznie mi się spodobało. Może ten taki klimat osiedlowej siłowni jakoś to wprowadził, ale jest przezabawną rzeczą. Mi się, mi się w Muscle co prawda nie wyróżniłem koniec końców tego zina, ale mi się tam mega podobał. Takie, taka zagrywka trochę w stylu Power Rangers, ale tak, taka to... mega fajna. Bez spoilerów. Było wyjęcie takiego przypału z Power Rangers i przelanie go na, na, na karty komiksu. To trochę takie troskliwe mi się i Power Rangers. To, dokładnie. Natomiast ja sobie wyróżniłem inny, inny zin Jacka Tigla. Jest to Jeff Job Hunter. Kolejna rzecz przy, z tej ofensywy właśnie takiej złotokurczakowej, że tak to umownie nazwijmy, przy której się bawiłem świetnie. Tam na złotych kurczakach Złote kurczaki w ogóle były, były świetne. Żałuję, że nie, nie byłem na wcześniejszych e, odsłonach, bo znaczy nie, nie tylko z tego powodu były świetne, ale wiesz, po, podejść do stołu z zinem, powiedzieć poproszę odtąd dotąd, wziąć 15 zinów, zapłacić tak naprawdę ile tam było, około 100 zł czy, czy coś w ten deseń. A dostawało się naprawdę bardzo fajne historie i dla mnie Jeff Job Hunter, też Jacka Tigla właśnie no taka historia, przy której się, przy której się dobrze powiełem z takim zaskakującym zakończeniem z, o, z, raczej zaskakującą puentą rysunkowo na, naprawdę fajna rzecz i generalnie sam Jack Tiggle okazał się bardzo fajną postacią ponieważ był gościem na Złotych Kurczakach, więc no i żałuję, że sobie nie kupiłeś plakatu z Terminatora tak, ale mam czaszkę w zinie z Czaszkami. Czaszkami. I jest, jest, jest naprawdę fajnie. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym wyróżnić. Teraz nie umiem sobie tak naprawdę przypomnieć, kiedy, kiedy to wyszło. Pomożesz mi? Kiedy Kai Joe się pojawiło? Znaczy no my go kupiliśmy w Łodzi. W Więc w Łodzi, czyli jednak mi się, mi się nie zajął. mieć premierę tydzień wcześniej. Okay, czyli nie, nie miałem zaćmienia umysłu, czyli faktycznie jest to premiera łódzka. Nie umiałem sobie przypomnieć, kiedy to trafiło w moje ręce, ale... Tylko, że to też jest anglojęzyczne. Tak, to było anglojęzyczne wydanie, czy po polskojęzyczne? Nie pamiętam, w jakim języku to czytałem. Jak możesz? No? Ale te, teraz to jestem w szoku. Naprawdę nie pamiętam, w jakim języku czytałem ten komiks. Więc e, już już ci wyjaśniam, czytałeś to w oryginale. Znaczy w, w, jest w oryginale, jest... czyli po angielsku, tak. Dobra. Page się e, nie pojawiło jeszcze, jeszcze po polsku. E, bo e, w Łodzi można było to kupić z tego, co sobie właśnie czytam w internecie za 20 zł. Wersja cyfrowa była sprzedawana za 2 dolary, więc. E, Siłą rzeczy, skoro sprzedawano to za dolary, to raczej nie była to polska wersja. Ale y, tak, Kaiju y, chociaż wyróżniam to jako y, najlepiej najle jeden z najlepszych zinów opublikowanych w Polsce, to jest tak naprawdę no, wydanie zagraniczne, ale jest to na tyle fajna historia, że y, no, nie, nie umiem przejść obok tego obojętnie znowu y, spośród kilku tytułów Łukasza Kowalczuka, które pojawiły się w Polsce. Jeszcze Samurai Slasher był świetny. Tak tak i właśnie też miałem problemy z tym co wyróżnić co mi się podobało najbardziej Łukasza i postawiłem jednak na Kaijo bo tutaj znowu jak sobie przypomniałem jak końcówka tego, tego, tego komiksu tego zina wyglądała to postanowiłem jednak to wyróżnić ponieważ końcówka mnie absolutnie rozwaliła. No i rysunkowo no, no Łukasz Kowalszuk, lubimy ten styl Nie każdy może jest jakimś wielkim fanem tego stylu, ale mi się to podoba bardzo, więc kajdżo też postanowiłem wyróżnić Bardzo według mnie fajnie kajdżo też by wyglądał, gdyby ktoś z tego zrobił e, taką książeczkę pop-up że one by tak wstawały i można byłoby na przykład pięścią kajdżo walić tą hmm. coś tam po mordzie Wspaniałe by to było jeśli słucha, jeśli, jeśli słucha nasz słowo obraz, to macie fajny pomysł. Natomiast e, dla mnie to są właśnie takie te, te, trzy ziny, które chciałem wyróżnić. A ty tutaj widzę, masz cztery nawet. To znaczy, mam jeszcze jeden, i jest to Xandalf z Glurw, który omawialiśmy w numerze 43. W numerze, bo tak byśmy to wydawali. Mhm. W odcinku 43, podobnie zresztą jak Kaijo więc tam też możecie trochę więcej o tym posłuchać. Ksandal z Glurf jest autorstwa Macieja Czapiewskiego i Krzysiek nie zdążył go kupić, bo się zagapił. No bywa, no. Wspaniała historia science fiction. Od tamtego czasu bardzo obserwuję sobie profil i czekam, aż pojawi się coś nowego, żeby jak najszybciej to podłapać. Bardzo fajna rzecz, z fajnymi postaciami, z kreską, która mi niesamowicie siedzi i... Warto było się z tym zapoznać. Mam nadzieję, że będzie jakieś wyznawienia, albo może ukaże się cyfrowo w jakiś sposób, żeby każdy mógł się z tym zapoznać, bo naprawdę, naprawdę warto. A ta ostatnia rzecz jest mm -hmm. właściwie przez nas obu wybrana jako coś, co jest warte wspomnienia, ale trochę nie pasuje do 2017. Tylko trochę. Nacią Dlatego, że naciągamy to jest, na na naciągamy. Jest to yy, Głodny Jaś i Żarłoczna mogłosia Zawki. Który do, która dostała Złotego Kurczaka za najlepszą rysowniczkę. Komik został wydany własnym nakładem w 2016, natomiast przez Centralę został wydany w 2017. Dlatego trochę tutaj naciągamy zasady i to, to jest wspaniały zin i możecie go cały czas kupić przez Centralę. I zróbcie to, bo naprawdę warto jest. Jest przepiękny, prześwietny. Takie ogólnie, tak słowem podsumowania tej kategorii, no, ja się w tym roku bardzo mocno otworzyłem na ziny. W zeszłych latach no, moje podejście do zinów bardzo mocno się zmieniło, tak, tak, tak to nazwijmy, ale bardzo się cieszę, że zacząłem się sięgać po te ziny bardziej odważnie No i okazuje się, że masa tytułów mi wpadła do, do kolekcji zinowych w tym roku i wielu rzeczy niestety nie zdążyłem kupić ale ale tak ale czy, ale czytajcie z inny bo naprawdę warto i tutaj można mm, można znaleźć naprawdę dużo fajnych tytułów. Ty wiem już się z pewnej grupy komiksowej na Facebooku wypisałeś niedawno tak. mm, ale pojawiła się tam pojawił się tam taki post jak. Mm, Czym jest komiks niezależny w Polsce takie pytanie nie, mhm. nie, jest niezależny od czego i Komentarze, które się tam pojawiały, no. Gdybym był parę lat młodszym sobą, to po prostu rozpętałbym tam niezłą gównoburze, ale. Ale no, no to zasługują tylko posty o. o, o innych rzeczach dokładnie, tak? No ale. ale cóż, no, trochę to, przez takie rzeczy się wypisałem z grup komiksowych, wiesz? Tak, Bo to... Ale wspominam o tym z tego powodu, że właśnie widzę, iż mm, jest wciąż taka. Niezbyt pochlebna op opinia krążąca o Zinach i właśnie komiksach niezależnych, którą, to co, co tam się pojawiało, którą że naj, najmocniej krzewią osoby, które prawdopodobnie w życiu nie przeczytały niczego z Zinów, albo albo nie wiem, co przejechały się na jednym tytule pojedynczym, więc naprawdę m, warto, o, warto jednak dać szansę Zinom. Ja się kompletnie nie zawiodłem po, na, na większości tytułów, po które tak. sięgnąłem, i w przyszłym roku. No na pewno na Złotych kurczakach na MFC kolejnej będzie stoisko z zinami odwiedzane i tym razem mam nadzieję nie prześpię czegoś fajnego. Mhm. Ja tutaj jeszcze jeśli chodzi o ziny, jest jeszcze jeden zin, który został wydany na sam koniec roku i jeszcze do mnie nie dotarł pocztą, więc dlatego nie ma go na tej liście. Mhm. Natomiast za samą okładkę już bym mógł być w wielu wielu rzeczach uwzględniony i mhm. jest to miazma którą rysował Łukasz Mazur, a scenariusz pisał Mateusz Wiśniewski. I czekam na niego, aż przyjdzie i no w sumie teoretycznie powinien się liczyć jako 2017, mm -hmm. ale nie dotarł do mnie na nie, czas... Jeszcze nie przeczytany. Je jeszcze nie przeczytany, dokładnie. Więc może będzie taka mała adnotacja no do, okay. do najlepszych zinów 2017. <śmiech> update i tego typu sprawy. E a macie możliwość ją jeszcze kupić, więc warto to zrobić. Mm -hmm. Więc e Temat zimów zakończmy i kolejna kategoria: najlepszy komiks z Europy. I tutaj widzę, już się rozjechaliśmy totalnie, ale. Sam się rozjechałem. Pe, pewna, ale to pe, pewna postać nam się powtarza, chociaż różnym, w różnych, tych, w różnych publikacjach i ja sobie wyróżniłem: sędzia Dread, kompletne akta. Mhm. Tom 13 i tom 14, czyli pierwszy i drugi, które ukazały się w Polsce od wydawnictwa Ongryz. Z tym też były jakieś różne w internecie przepychanki, że dlaczego nie od pierwszego, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. A, wiesz, Fajnie, że się w ogóle ukazało. Tak, i ukazały się z, od 13 z pewnego konkretnego powodu. Z tego co widziałem, ongryz tam dość mocno sugerował, że jedynka też się niedługo pokaże. Wiem, że piętnastka chyba w styczniu albo w lutym. Trzynasty to był pierwszy tom kolorowy, tak? Być może. I że dlatego się ukazał. W każdym razie wiem, że piętnasty tom właśnie jakoś styczeń, luty już po, początek przyszłego roku, więc już zacieram łapy. Chociaż nie jest to tania rzecz, ale jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. To jest takie dla mnie, jako dla osoby, która w tym 2000 AD się kręci tak Słabo, dość, nie orientuję się tam jakoś szczególnie mocno, kompletne akta są taką rzeczą, która była dla mnie fajnym wejściem w świat sędziego Dreda który tam już jakoś tam gdzieś wcześniej znałem, coś tam kojarzyłem, ale dzięki kompletnym aktom oczy mi się otworzyły i tam parę fajnych historii zarówno w 13 jak i w 14. 14 mi się podobała bardziej, chociaż są to takie dwa totalnie różne tomy, bo 13 to są krótkie formy przede wszystkim. Natomiast 14 ma już taką dłuższą fabułę. Przez większość tonu, tomu i no, oba tomy bardzo sobie chwalę i oba mi tak utkwiły dość, dość mocno na tyle mocno żeby właśnie wyróżnić w tej kategorii. Natomiast ty widzę masz coś innego. Dla dreadem. mnie jest to sędzia dread Ameryka, od studia który ty recenzowałeś tak jest. w podcaście. Ja się nimi zainteresowałem troszkę później, bardzo mi się podobał, bardzo fajna historia, okładka też mi się bardzo podobała. Chyba z tych dreadowych najbardziej. Tak, pamiętam z Ameryka, to mi, mi przyszła w jednej paczce z kompletnymi aktami, zdaje się, 13. No i to była taka, taka fajna dawka sędziego Dreda, ale jednak ja dla mnie wyżej, wyżej kompletny No mhm, Rozumiem jak najbardziej. Mi tam mhm. historia bardzo, bardzo spasowała. I w, w Ameryce rysunko, rysunki. O, kosmos. Mega czaderskie, no. Więc gdyby tylko chodziło o same rysunki, to, to bym wyróżnił Amerykę. No, ale jako całość wybierasz mhm. kompletne akt. No i fajne jest to, że w nadchodzących miesiącach, z tego co nam wiadomo i Studio Lane będzie kontynuował publikację tytułów z Redem i tak jak już wspomniałem, kompletne akta będą się dalej ukazywały, więc no, trzeba, trzeba odkładać na kolejne tomy z sędzią Dredem. Nawet Egmont niedawno opublikował w ramach DC Deluxe spotkania sędziego Dreda z Batmanem, też mam i też już sobie poczytałem i nawet sobie chwalę. Chociaż nie jest to jakiś nie jest to jakiś super czarny. Moimi tom. ulubionymi spotkaniami Batmana był chyba Predator. Oj tak, tak to było fajne. Natomiast y, coraz więcej sędziego Dreda na naszym rynku i, i, i fajnie. I fajnie. Cieszy, bo są to jak dotąd w większości bardzo fajne historie. Natomiast dla mnie osobiście takim numerem jeden, bo w, w sumie nawet powinienem od tego zacząć, ale... Dla mnie zdecydowanie najlepszym komiksem europejskim jaki czytałem Dobra, może inaczej, może nie najlepszym ale takim który dał mi najwięcej fanów Jest Comanche Comanche jak ja, ja do dzisiaj nie wiem jak ten tytuł się wymawia Pewnie w komentarzach się dowiem Natomiast w tym roku ukazało się tych tomów te, no dużo, już mamy 10 dostępnych, 10 niedawno, niedawno się ukazał wyda nakładem wydawnictwa Pruszyński i tak jak od pierwszego tomu się odbiłem dość mocno, bo był taki mocno niedoskonały jak dla mnie, tak kolejne odsłony coraz mocniej kupowały mm, kupowały, coraz mocniej zdobywały moje zaufanie, a tak mniej więcej od okolic czwartego tomu to już w ogóle tą serię absolutnie uwielbiam. Scenariusze bardzo fajne, zaskakujące, ale też jednocześnie nie jakieś szczególnie mocno skomplikowane. No, rysunkowo z tomu natomiast tom jest, jest super, coraz bardziej chyba najmocniej przypadł mi do gustu tom piąty który tam, tam jest strasznie dużo akcji, która się dzieje w deszczu i jest to mega dobrze narysowane w ogóle plenery super wyglądają naprawdę można i fajnie się fajną, fajną historie poczytać i rysunkowo no, no super i to jest, to jest też dla mnie takie zaskoczenie bo gdy zapowiadano Comanche w Polsce no to kurczę to jest, to jest komiks którego początkowe tomy mają na karku 40 lat ponad no a jak dla mnie okazuje się, że to jest dużo, dużo lepszy komiks niż większość westernów tych takich bardziej współczesnych, komiksowych i czekam z niecierpliwością na kolejne odsłony. A dla mnie takim najlepszym znaczy najlepszym to też jest znowu komiksem, przy którym się świetnie bawiłem który zrobił na mnie gigantyczne wrażenie i też był takim zaskoczeniem. To był komiks, który którym byłem zainteresowany, ale nie sądziłem, że, że, że tak mnie wgniecie, bo był wspaniały pod każdym względem i jest to Ziemia swoich synów, wydana przez Timofa, autorstwa Jeepiego. Mhm. I było to dla mnie świeże podejście do klimatów postapokaliptycznych, z bardzo fajną historią, z bardzo dobrymi takimi rysunkoszkicami, i z poczuciem tego przytłoczenia, ten bezkres, który się dział za postaciami w scenografii przez część komiksu, bardzo, bardzo duże wrażenie na mnie robił. No i jest to komiks, do którego będę na pewno wielokrotnie wracał. Więc no, zapoznajcie się z nim, bo jest świetna pozycja, a już w zapowiedziach na 2018 jest kolejna pozycja tego autora i na bank. Będę nią zainteresowany jak tylko się ukaże. Właśnie tak teraz zauważyłem zanim powiem o kolejnym tytule który chciałbym wyróżnić w tej kategorii że ja wskazałem trzy serie a ty wskazałeś Jedną, ale, ale okej. Okay. Bo to jest też właśnie taki troszeczkę minus tych, tych kategorii. Tutaj, że pomimo tego, iż mamy aż 17 kategorii w tym odcinku, to tak naprawdę przy wielu z nich no, było ciężko coś wybrać, żeby po prostu o każdej kategorii nie robić osobnego odcinka, czy dość ten deseń. No ale coś trzeba było wybrać. I ja jako trzecią rzecz do wyróżnienia w kategorii najlepszy komiks Europy chciałbym wskazać OKKO od wydawnictwa Taurus, tutaj autorem jest Hub i jest to taka historia samurajska z elementami science fiction, które się znakomicie przenikają i z tomu na tom historie są coraz ciekawsze. Wydawnictwo Taurus w Polsce wydaje to jako dwa tomy w jednym tomie, jako wydania takie zbiorcze każdego cyklu no i sprawdza się to znakomicie, bo dzięki temu mamy historię, przez którą nie przelecimy w 15 minut, od razu dostajemy całość za jednym zamachem no i tam z każdym kolejnym tomem jak dla mnie poziom rośnie, z, przy, z ogromnymi oczekiwaniami wypatruję kolejnej odsłony Okko, która też zdaje się już niedługo ma się pojawić. Chociaż tutaj no, no niestety z terminami od Taurusa jest ostatnio różnie. Ale Okko tom, tom, zdaje się czwarty, to będzie cykl zimy. Jeśli się nie mylę, no już niedługo. Jeszcze będzie piąty tom i ja się bardzo cieszę, że ten, ten tytuł się pojawił w Polsce ogólnie. Tak jak wspominaliśmy często w podcaście, Taurus miał taką, ma dalej taką rękę do sięgania po, po fajne rzeczy z Europy, które... Nie są jakieś wybitnie ambitne, ale są po prostu dobrym europejskim mainstreamem i właśnie Okko jest taką, jednym z takich tytułów i jak najbardziej wszystkie tomy, które się ukazały polecam, bo, bo, bo warto, warto, zarówno rysunkowo, zarówno fabularnie oko daje radę. Dla mnie to będzie ostatni komiks, o którym tu chcę powiedzieć w tej kategorii, to będzie wznowienie, tak samo jak ty zrobiłeś w najlepszej serii po po polskiej, to ja zrobię to w najlepszym komiksie z Europy i będzie to Blacksad, który w grudniu został wznowiony pierwszy, drugi i czwarty tom przez Egmont i trochę trzeba było czekać na, na, na powrót Blacksada, pewnie wiele osób płacze, że już nie zarobi pieniędzy na na, na Blacksadzie, jeszcze tylko potrzeba wznowić trzeci tom hmm. i będzie znowu komplet świetnej historii detektywistycznej o antropomorficznych zwierzętach. O nim zresztą w przyszłym odcinku pewnie trochę więcej opowiemy, ale już teraz możemy wam powiedzieć, że jeśli nie mieliście styczności z tą serią, to koniecznie warto się nią zainteresować. Okej, okay, więc lecimy dalej. I teraz będzie kategoria, przy której no, chyba nam dość szybko pójdzie, ponieważ w, w zasadzie ja tu wskazałem wszystko, co przeczytałem w tym roku, więc <laughs> więc najlepsza manga. O mangach, Zgadzamy się. Tak, o mangach trzeba, trzeba też wspominać w podcastach komiksowych, a nie tylko o rzeczach europejsko-polsko-amerykańskich. Zaoceanowych. Tak, manga to też komiks. I. Po, od czasu do czasu, nawet dla takich osób jak my, czyli nieszczególnie wielbiących ten styl komiksu, mo, możne, można znaleźć w ofercie polskich wydawców coś naprawdę fajnego. I właśnie zaczniemy od opus. Opus od wydawnictwa studio JG e, Premiera Łódzka. No i to jest manga, która. Mm, ukazała się w takim bardzo fajnym e, formacie wydawniczym. Tam jest e, twarda okładka, wiek, powiększony format, jest e, dość, dość gruby. Tom, bardzo ładna też okładka. Tak To nie jest taki standardowy tam 160, 180, tylko tam jest dużo więcej ty, tych stron i historia. Historia, która mega pozytywnie mnie zaskoczyła. Hmm. Głównie tym, że można właśnie w tak fajny sposób, bo to nie, nie jest jakoś hmm, Jakiś super odkrywczy temat który został podjęty na łamach opusu ale mm, twórca którego imienia i nazwiska nawet nie będę starał się wypowiedzieć ani ani tym bardziej sobie przypomnieć naprawdę mm, z dużym z dużym ale z dużym zasobem talentu o, e, po, podszedł do, do tematu i mm, dla mnie to jest taka manga numer jeden w tym roku bardzo fajnie się mm, bardzo fajnie, bardzo dobrze się bawiłem podczas lektury. Było zaskakująco, było świetnie narysowane. No jak dla mnie zdecydowanie najlepsza manga. Mo może tak w dwóch słowach o czym był Opus? Opus był o mangace, który został wciągnięty przez jego własną historię. Nawet nie wiem, ilu krotnie tam było złamane, była złamana czwarta ściana, bo można się w tym naprawdę skupić. Mm -hmm. Bardzo fajna historia o przywiązaniu do zmyślonych postaci, które później okazują się czasem bardziej realne niż, niż to, co znaliśmy. I też jest taka, znaczy, super bohaterszczyzna. Też jest, jakby, głównym wątkiem komiksu była walka z kimś złym. Natomiast była tak wpleciona w świetnie zrobione uniwersum składające się z rzeczy realnych i nierealnych i w sumie kwestionujące to, czy nasza rzeczywistość też jest przez kogoś wymyślona, czy to my jesteśmy tymi najwyżej, że zatracała się ta właśnie superbohaterskość komiksu i robił się naprawdę bardzo dobry psychologiczny komiks. Aha. I tak jak już wspomniałem, no, rewelacyjnie narysowane te sceny, w których po prostu świat pękał o tak to, tak to nazwę bez, bez większych spoilerów no, no super to by się prezentowało. Jeśli chodzi o mangi w tym roku to dla mnie Opus jest zdecydowanym numerem jeden. Natomiast zdecydowanym numerem dwa jest kolejny tytuł ze studia JG. Jest to Dziewczynka w Krainie Przeklętych. Hmm, historia która może nie jest jakoś mega szczególnie porywająca ale jest tak urocza ojoj że moje zimne serce się naprawdę roztopiło przy pierwszym tomie kilkukrotnie, przy drugim zresztą także a to się bardzo rzadko zdarza tak i, i no jest to taka historia, w którą bardzo mocno się wkręciłem i, i czekam na kolejne odsłony jak naj z wielkimi e, oczekiwaniami rysunkowo też bardzo fajna manga, ponieważ no, ja w tym roku jeśli chodzi o mangi to tak naprawdę przeliczyłem to z ręką na sercu, 13 tomów je, mhm. mang w tym roku przeczytałem, co jest wynikiem o jakieś, nie wiem, 100% lepszym niż, niż w roku ubiegłym, ale jeśli chodzi o warstwę graficzną, opus, no, zdecydowany lider, ale Dziewczynka w Krajnie Przeklętych również bardzo bardzo pozytywnie się wyróżniła, więc to, to są takie dwa tytuły, które, przy których nie mogę powiedzieć, że wszystkie mangi wyglądają tak samo. Mhm. Dla mnie jeszcze na tej liście znalazło się te adaptacje mangowe twórczości Lovecrafta, bardzo, bardzo mi się podobały też kreska tam jest wyjątkowo mroczna. I znowu studio JG. I znowu studio JG. Hmm. Podejrzane. Podejrzane. I. Um, no niesamowicie mnie zachęciły do, do zgłębiania tego dalej. I próbowałem różnych rzeczy lovecraftowskich, oprócz wiadomo, tam Helboy i Minola Kotowicz. Hmm. Bardzo, bardzo udane rzeczy. Próbowałem tych wszystkich z Awatara nekronomikonów i tak dalej i no to, to, to może być problem. Tak, no bo to, to był szajs, a, a te adaptacje, bezpośrednie adaptacje Lovecrafta na, na język mangi są niezwykle udane moim zdaniem. I tutaj się niestety nie wypowiem, ponieważ ja się odbiłem jednak to, od pierwszego tomu, po który sięgnąłem. Więc, a jak no. u ciebie z Lovecraftem? lubię, Lubisz. lubię, tak po, poczytałem swego czasu dużo, ogólnie klimaty klimaty do mnie przemawiają, ale od tego się akurat jakoś odbiłem natomiast, żeby przełamać trochę hegemonię Studia JG e, tutaj m, jeśli chodzi o te 13 mang, o których wspomniałem wcześniej to są to 3 tomy właśnie od Studia JG jest to dziewięć tomów od Vaneko i jeden od nie, przepraszam, dwa, czyli to będą 14 jednak, jednak tomów i dwa od wydawnictwa Hanami. I właśnie o manze od wydawnictwa Hanami teraz chciałbym wspomnieć. Jest to Idący Człowiek J.R.O. E, komiks, który gdzieś tam przeczytałem taką opinię, że jest to historia o niczym. I jeżeli... E, no, no, można tak z takim bardzo dużym dystansem powiedzieć, że faktycznie to jest, to jest opowieść o y, idącym człowieku, zresztą jak tytuł wskazuje, że główny bohater mangi po prostu chodzi na spacery i zachwyca się światem i koniec fabuły, ale no nie chodzi o to o czym opowiada ten tytuł, chociaż do, dobra, oczywiście, że też chodzi, ale jak Jiro Taniguchi przedstawił tą historię no okazuje się, że w odpowiednich rękach nawet manga o człowieku, który chodzi na spacery może być naprawdę fascynującą lekturą i idący człowiek właśnie tak, taką lekturą się okazał. Chciałbym, aby w przyszłym roku wydawnictwo Hanami cały czas kontynuowało publikację tego nieżyjącego już autora. To jest to naprawdę klasyk i Idący Człowiek jest kolejnym świetnym tytułem Giro Taniguchi'ego, który ukazał się po polsku oby tak dalej. I teraz przejdziemy do takiej kategorii, która pierwotnie miała inną, inną nazwę, ale postanowiliśmy trochę, trochę, trochę rozszerzyć zakres, ponieważ miał to być najlepszy pojedynczy album z, z USA, ale później sobie przypomnieliśmy, że, że istnieje świat poza USA i Europą. Dokładnie tak i na przykład ja wspomnę o pewnym tytule z Kanady z którym się zgadzamy akurat. Mm -hmm. Więc y, kategoria najlepszy pojedynczy album za oceanu, tak z tego wybrniemy. No i, Albo nie z Europy. <głos> dokładnie, i nie z Azji. E, więc zaczniemy od wspomnianego kanadyjskiego komiksu, jest to miesiąc miodowy na safari. I tu się to zgadzamy przy tak. wyborze tego. I tutaj kolejny raz Kultura Gniewu, e, kolejny raz bardzo ładnie wydany komiks i historia, która jest naprawdę dziwna. Abstrakcyjna, abstrakcyjna do granic. Dokładnie, ale kurczę jak wciąga i bar bardzo mi się podobało podczas lektury to, że przy przewracaniu stron tak naprawdę no, ciężko było się spodziewać czegokolwiek po, po tej historii. Natomiast gdy przeczytało się całość to, to to miało sens. I nie tylko okazywało się, że historia jest naprawdę naprawdę fajna, to jeszcze te rysunki. No kurczę, okładka już sama w sobie jest niesamowita, a to co się działo w środku tytułu, no trudno, prze, trudno przejść obok tego obojętnie, trudno tego nie wyróżnić, więc miesiąc miodowy na safari, no jeśli chodzi o takie pojedyncze hi historie, y niewydane w Europie tudzież w Azji, no to no, pierwsza, druga rzecz, dobra, przyznaję się szczerze, druga rzecz, która mi się rzuciła do, do wymienienia w tej, w tej kategorii. Jak najbardziej polecam. Mam nadzieję, że jest cały czas dostępny. Jest. Bo, no, jeśli jest, to, to, to sięgnijcie, bo, bo naprawdę warto. Bardzo psychodeliczny też autor współpracował z twórcami hmm. Pory na Przygodę, więc możecie się spodziewać... To widać. To, to momentami widać. Momentami to widać, a mniej więcej to Wam daje pewne przesłanki, czego można się spodziewać w komiksie. O, bardzo ładne kolorystycznie, z tymi e, zmianami koloru, sygnalizującymi, co się, może, co się może dziać i wszystko utrzymane w takiej w takim trochę pistacjowym kolorze. To jest kolor, który mi się kojarzy z Izbą Przyjęć. Ale to jest dobre wspomnienie, złe wspomnienie? Nie mam pojęcia, ale... No nie mam pojęcia, czy to jest dobre, <śmiech> czy złe wspomnienie, ale... No, tak mi się kojarzy. Mhm. Co, co, cóż z tym zrobię, nic z tym nie zrobię. Natomiast będzie komiks. Będziemy się jest, kojarzyć dalej. Tak? Będziemy się kojarzyć dalej. Natomiast jest bardzo abstrakcyjnym komiksem, e, nieprzewidywalnym. I jeśli odnajdujecie się w e, mocnym, mocnym absurdzie i nie potrzebujecie, e, znaczy nie potrzebujecie, i potraficie zrozumieć komiks e, z jakichś ukrytych w nim przesłanek, no to wtedy on jest dla was. Jeśli oczekujecie czegoś, co będzie wyłożone prosto, że to jest to, to jest to, no to superherosi to tutaj możecie się trochę w tym pogubić. Natomiast kolejnym tytułem, przy którym się zgadzamy, są tak. ultralewackie śmieci. Derfa Derfa. To jest, jak sprawdziłem swego czasu, to jest oczywiście pseudonim artystyczny, twórcy tegoż komiksu. No ale tak, no, na pierwszy rzut oka mamy historię o śmieciarzach i codziennych wyzwaniach w trakcie ich pracy, które są czasem śmieszne, czasem smutne. No, ale tam oczywiście jest drugie dno w tym komiksie jest bardzo mocny komentarz społeczny, rysunki znowu, znowu bardzo fajne. No i kolejne. Mega pozytywne zaskoczenie. Śmieci kupiłem na festiwalu w Łodzi. Wydawnictwo Pruszyński, które tak cichaczem można powiedzieć, publikuje sobie te komiksy, ma jednak w swojej ofercie i Icomanchi, które wyróżniłem w, poprzedniej, w jednej z poprzednich kategorii i te śmieci, które były właśnie kolejnym takim tytułem, po którym, po którym nie spodziewałem się jakoś szczególnie dużo. Sięgnąłem przekonały mnie przykładowe strony, które zostały udostępnione przed festiwalem Wodzi, No i okazało się, że wow, że to jest to. I dziś, no, gdy właśnie najlepszy pojedynczy album, powiedzmy już tam w cudzysłowie, że to, że z USA, no to wiesz, na pewno mnóstwo osób tam myśli jakieś, nie wiem, Daredevilę i inne, inne tam superherosy. A dla mnie pierwszą rzeczą, która się tak rzuciła do, do, tego, do tej kategorii to są właśnie śmieci i ty też przeczytałeś. też Tak, ja go przeczytałem akurat po twoim poleceniu i byłem bardzo ciekawy, mhm. ponieważ mm, też trochę mnie zaraziłeś mm, taką potrzebą czytania komiksów o zwyczajnych mhm. ludziach mhm. tak jak było z demo e, i tak dalej, i tak dalej miejsca jeszcze też, mhm. też wspaniały komiks. A, miejsca i... sobie nawet wpisałem do tej rozpiski, a później się okazało, że to był zeszły rok. To jest najgorsze. Tak. I e, świetnie mi się te śmieci czytało. Po prostu jak zacząłem czytać, to, to już jechałem do końca. I to zawaliłem parę spraw przez to, bo miałem coś jeszcze do zrobienia wtedy, ale proszę, trudno. Śmieci były tego warte. Polecam się na przyszłość. To też i... piękna historia, która oprócz właśnie codziennego życia i tego, że, że praca w usługach jest najgorsza, e, to m, pokazuje. Jakby ten dodatkowy wymiar tego, co może się stać, jak przestaniemy myśleć o, o takich rzeczach jak śmieci, o czymś, co bierzemy za gwarantowane, że po prostu znikają i w sumie mamy to gdzieś, gdzie to trafia, mhm. a to zaczyna się robić coraz, coraz większym problemem. Tak. I bardzo fajnie uzmysławiają to, zwłaszcza te materiały dodatkowe na końcu komiksu. Pokazujące głębokości wysypisk. Tak, tak. No to, to działa na wyobraźnie I. No, no, śmieci jeśli chodzi o taki one shot, no tutaj jest świetny strzał, i, i dlatego też nie powiem dzięki śmieciom, dzięki Comanche. Tak, gdy widzę zapowiedzi Pruszyńskiego na przyszły rok, które nie są zbyt rozbudowane, czytaj kontynuacja Comanche, i jeszcze tam jakieś parę tytułów, ale właśnie te rzeczy, które o których nie mam pojęcia co właściwie co to właściwie jest, ale skoro wydaje to pruszyński to już mi się tak właśnie dzwoneczek tam gdzieś z tyłu głowy odzywa, że o to może być naprawdę fajne. I to jest właśnie dzięki śmieciom. Natomiast jeszcze chciałem wyróżnić jedną rzecz superbohaterską, która nie jest najlepszym komiksem superbohaterskim, jaki przeczytałem w tym roku, ale jest y Największym pozytywnym zaskoczeniem, że mm, okazało się, że w tych czasach, w których na superbohaterów już mam coraz mocniej wywalone i e, o odrodzeniu DC być może posłuchacie na początku przyszłego roku, bo, bo tam coś troszeczkę więcej mi się nagrało, ale, ale Superman, Lois and Clark. Historia stricte superbohaterska. Zawarta w jednym tomie, jest to wstęp do odrodzenia, wspomnianego przed chwilą, ale właśnie taka historia, która z jednej strony jest mocno superbohaterska i ma wszystkie wady i zalety typowego e, superbohaterskiego mordobicia, ale ma jeszcze tą taką fajną historię, e, która m, reinterpretuje trochę człowieka ze stali. Mamy tutaj właśnie pojawienie się no, nowej wersji tej postaci, który jest mężem, który jest ojcem, i oprócz tego, że zakłada kostium i pierze się ze złymi gośćmi to jeszcze właśnie te elementy takie mocno rodzinne w tym tytule bardzo mi się podobały duże zaskoczenie bo nie spodziewałem się czegoś tak dobrego po Danie Jurgensie który jest scenarzystą tegoż komiksu, no rysunkowo też bardzo fajnie jeśli chodzi o rzeczy super to to jest największe pozytywne zaskoczenie tego roku jak dla mnie więc też chciałem sobie tutaj wyróżnić to i Natomiast kolejna kategoria... Ja co ci dam kolejna kategorię. jeszcze, jeszcze coś masz? Ci... Tak, oczywiście, ja że przepraszam, mam. Przepraszam, nie wypisałeś. Nie wypisałem, bo jeszcze wtedy się nazywało USA. Okej, okay, pardon. I tutaj miałem duży dylemat, więc wspomnę o dwóch tytułach. Jednym jest Fawela w kadrze wydana przez Mandiokę, o której opowiadałem w Hona Solo odcinek któryś tam. Nie było tego dużo, więc łatwo trzeci. Więc znajdziecie to bez problemu. Co drugi? Ty nagrałeś jeden, ja o Bendisie i później o faweli. Okej, okay, dobra, no co trzeci. No. Zapomniałem o Bendisie. Jak wszyscy. Bardzo fajny komiks przedstawiający życie w brazylijskiej faweli i to, że nie, da się, nie, nie powinno się z góry oceniać przez to, co opinia publiczna mówi o jakimś miejscu bądź o jakiejś grupie, tylko bardziej się tym zainteresować. I komiks, ym, nie chcę stawiać znaku równości, ale wahałem się pomiędzy nim a strefą gazy przypisę, który bardzo, bardzo mnie poruszył i jest bardzo trudnym komiksem i komiksem, który koniecznie trzeba przeczytać. Uh -huh. No. Wydany w Polsce przez Timofa. Tak, tak i tutaj właśnie ter teraz w momencie, w którym wspomniałeś o Strefie Gazy, przypomniało mi się, że w sumie też to czytałem i z jakiegoś powodu tego tutaj nie wypisałem. Więc tak, tak, jak najbardziej Więc się strefę zgadzam. gazy dodajemy tak, jeszcze. tak, jak najbardziej się zgadzam, bo to ba bardzo fajny e reporterski komiks. To nie jest, to nie jest historia nastawiona no jest, na, jest na to akcję, nie jest dokładnie. to jakaś wymyślona fabuła, tylko to jest e reportaż, ale bardzo dobry i też otwierający oczy na pewne sprawy. Natomiast kolejną kategorią już mogę, prawda? Tak, tak już kolejną kategorią jest najlepsza seria z zaoceanu. No, to co? Gnat. Gnat, tak. Gnat? Zdecydowanie jaraliśmy się gnatem od momentu zapowiedzi w, na, podczas festiwalu Wodzi w zeszłym roku. Tak. Ja no dalej się No i ja, ja również i ukazały się już dwa z trzech tomów, trzeci bodajże w marcu, czy, czy jakoś takoś, ale no Gnat, rewelacja. No historia dla osób w naprawdę każdym wieku, ponieważ jest to i dobre dla młodszego odbiorcy, tak, tak sądzę, że jest, chociaż... Może od, nie wiem, od 12 lat wzwyż? To wyraźnie z tym od 12 nie? lat. To to no. jest znowu to, o czym rozmawialiśmy przy kościsku. To jest ukrywanie przed dziećmi tego, jak świat wygląda. Okej, okay, dobrze. Więc y, dla, dla osób w każdym wieku mm. najwyżej można z rodzicami czytać, jak jest się młodszym. Mm. Znaczy uważam, że w ogóle rodzice powinni wcześniej przeczytać to, co dają dzieciom. To swoją drogą. Natomiast wracając do Gnata, świetna historia, świetne postacie. Bardzo fajne zwroty akcji. No, dwa to my po kilkaset stron naprawdę wypasione te, te nasze wydania. No i ja to pochłaniałem dosłownie z jedną przerwą na siku gdzieś po drodze i, i, i w sumie no, no, wchłaniałem tego Gnata absolutnie całym sobą. Mega mi się podoba tłumaczenie od wydawnictwa Egmont. Tak jak już wspominaliśmy w jednym właśnie z dawniejszych odcinków no, tłumaczenia imion. Tych, tych gnatów mhm. na język polski. No, no, świetna sprawa. Um, ogólnie ca całość tłumaczenia mi się, mi się bardzo bardzo podoba. Ca jak ogłoszono, że bone po polsku to będzie gnat. Oczywiście tam gdzieś śmieszki musiały lecieć. Żarciki, że czemu nie kostek tego typu rzeczy. Um. Jedyne żarciki, które były jeśli chodzi o tłumaczenie logiczne mhm. to był doktor Strange. I gdzie idziesz mordo, to, to było coś, co było zabawne, ale mm. to, że. Bo ona przetłumaczyli na Gnat, fajnie. Gnat jest fajnym słowem, dobrze brzmiącym. Tak i no, no, oprócz tego, że Gnat fajnie brzmi sam w sobie też te, te imiona, właśnie, że chwat, gnat, kant, gnat, Hichot Gnat, że, że się rymują powiedzmy, bo w tego w oryginale nawet nie było, bo prawda? I, więc jest, jest jakaś tam wartość dodana, no. Bar... czuję, że się powtarzam, znaczy ale... było, wiesz, Fanny Bone i tak dalej. Mhm. Czu czuję, że się tro trochę powtarzam, ale no po prostu rewelacyjna historia. W drugim tomie może nie aż tak fajna, jak w pierwszym, przynajmniej jak dla mnie, ale to wciąż był, jest. E jeśli chodzi o serię, zdecydowanie naj najfajniejszy, najfajniejszy komiks. Absolutnie nawet troszeczkę się nie zawiodłem. I też Pol taki gigantyczny filar w historii komiksu. Mhm. Wreszcie po polsku. No, mhm. ten... ten tego Gnata tam gdzieś insynuowano nam latami ale w końcu się ukazało i, i bardzo dobrze się że się ukazało bo no warto warto sięgnąć tak jak wspomnieliśmy to nie jest to nie jest najtańszy komiks na rynku ponieważ jest to wydanie takie dość solidne twarda oprawa kilkaset stron więc to nie jest nie I to rzecz w kolorze tak, to nie jest 25 zł, jak tam Marvele czy inne DC, ale zdecydowanie warto dać szansę. No, w wartość, którą ten komik zniesie ze sobą, to, to jest też gigantyczna rzecz. Uh -huh. Więc dla nas chyba obu zdecydowanie numer tak, tak, jeden. Tak. Natomiast jeśli chodzi o inne tytuły, to już mieliśmy dość różne zdania. Więc co, może właśnie zaczniesz ty od ty skalpu? Od tytułu, o którym ja wspomnę w innej kategorii. Tak? Tak, tak, A, tak? No dobra, uh -huh. Aha, no, nawet wiem w jakiej. Skalp okay. e, <laughs> e, mi się bardzo podobał e, i tak jak wielokrotnie przy, przy całej serii wspominaliśmy, wydanie tego w 10 tomów, w 5 tomach w Polsce było świetnym posunięciem i no, Jason Aaron tutaj udowadniał, że potrafi pisać e, kryminały dziejące się na południu Stanów Zjednoczonych i... No jest świetną serią detektywistyczną, ze zwrotami akcji, które nie są nachalne i widoczne z kilometra, tylko dzieją się wtedy, kiedy no kiedy właściwie nie spodziewasz się tego, czyli dokładnie wtedy, kiedy powinny się dziać. Bardzo, bardzo fajna rzecz w otoczeniu, które chyba nie jest aż tak wykorzystane w komiksach, czyli o, Indian A, no, o Indianach, ale współcześnie. Mhm. Piękna rzecz, bardzo dobrze przetłumaczona, świetnie wydana. Jedna z lepszych serii, jakie ja czytałem. Mhm. Nawet nie, wiem, czy mi się bardziej od 100 naboi nie podoba, co jest dość kontrowersyjne, pewnie. Będziesz ale... mógł to porównać sobie w przyszłym roku. Znaczy, ja mam 100 naboi, więc to nie jest więc jakiś możesz problem. To sobie porównać <laughs> już w chwili obecnej. Ale no ciekawe. Natomiast e, jeśli chodzi o najlepszą serię z oceanu, ja tutaj. Chciałbym tak dopowiedzieć, że dla mnie to była mega trudna kategoria, ponieważ sobie z jakiegoś powodu od razu narzuciłem, że chciałbym wspomnieć tylko o tytułach, które w tym roku ukazały się w ilości tomów większej niż jeden. Dlatego odpadł mi Czarny Młot. Dlatego odpadł mi Czarny Młot, odpadł mi Hellboy, odpadło B.P.P. Rd, BPPo o, Musiałem się chwilkę zastanowić Odpadła mi całość oferty Non-Stop Comics Odpadły mi Ankeny e, Exports, odpadł Immortal Iron Fist No tych tytułów, które mógłbym tu wyróżnić Było naprawdę dużo Ale jednak trzymałem się zasady Więcej niż jeden tom w, danym, w tym roku Dlatego e, Chciałbym wyróżnić Pani Shermax. Rzecz, rzecz z Egmontu o, tam Egmont tutaj już się pojawiał, ale rzecz z Marvela więc to już samo w sobie, że to wyróżniam jest ło wow. ale no, jeśli chodzi o tytuły powiedzmy superbohaterskie czy tam jakoś tam oscylujące wokół superbohaterów, no to e, przy Pani Shermaxie bawię się lepiej podczas lektury niż przy Daredevilu również segmentu a to też jest świetny komiks dlatego postanowiłem właśnie wyróżnić Pani Shermaxa, którego trzy tomy się ukazały i przy każdym tomie naprawdę bardzo, bardzo fajnie się bawiłem. Gart Ennis tutaj jest tym dobrym Gartem Ennisem, który e, tworzy zwariowane, ale jednak fajnie, f, fajne historie. Nie jest tutaj jakoś tak ostro jak w chłopakach na przykład, czy w innych tytułach Gartenisa, które mogłyby się ukazać kiedyś po polsku, jak na przykład krost ale no to jest ten dobry gartenic, który potrafi stworzyć fajną, fajną, zwięzłą, niegłupią historię, która tam niesie coś ze sobą oprócz strzelania i zabijania, ale zarazem jest tutaj właśnie mnóstwo tej, tej przemocy i to takiej mocnej, ponieważ jest to właśnie seria z tego nieistniejącego już chyba imprintu Max. Rysunkowo fajnie. Te, teraz w trzecim tomie się ukazał innymi historia z Barakudą, która jest moją ulubioną spośród Maksowych historii. No Bardzo się cieszyłem, gdy zapowiedziano pani Shermax w Polsce i teraz się cieszę, gdy zbieram kolejne tomy, ponieważ naprawdę jest to jeden z najlepszych pani Szerów, jakie, jakie ogólnie można było wydać po polsku. Trzymam kciuki za to, że być może Egmont puści. Serię Gregaruki. Natomiast. No jeszcze Arona też fajnie był, Tak, też. Też pani Shermax Arona, który był mega zwariowany, ale cieszmy się tym, co mamy, a mamy bardzo fajnego pani Shermaksa, którego, którego polecam. Jako komiks, przy którym świetnie się bawię. Ze, z pełną świadomością tego, że było dużo lepszych tytułów. Dla mnie, nie, nie będę tutaj do pani Shera porównywał. Mhm. Natomiast serią Za Oceanu która bardzo mi się spodobała i nie miałem żadnych oczekiwań wobec niej, to jest Baras wydany przez Mandioka. Świetna historia, którą dobrze się czyta z ogromną ilością akcji i z niesamowitym argentyńskim klimatem środowiska kibicowskiego. Można to dość tanio cały czas dostać. Regularnie wychodzą kolejne numery. W pierwszym kwartale kolejny numer się pojawi, na który bardzo czekam. Ogólnie wydaje mi się, że Mandioka do Ciebie mocno trafiła. Tak, tak. Jakoś bardzo się to udało. Jeden z moich ulubionych komiksów w historii tak naprawdę jest e, zrobiony przez mm, południo, południowoamerykańczyków, <śmiech> e, przez e, osoby z Ameryki Łacińskiej i jest to Day Tripper. Mhm, tak, tak. Który, Komiks do testowania ludzi. Tak, komiks do testowania ludzi. Nie lubisz tripora, to się nie możemy kolegować. Dokładnie. Mm, więc, yy... więc tak, baraz bardzo fajny. Zastanawiałem się tutaj nad Daredevilem, ale yy, może przez to, że Daredevila już znałem, bo po angielsku miałem te tomy Bendisa, to, to Baras mnie wciągnęło mocniej. A znaczy tutaj... jest też zdecydowanie krótsze w formie <śmiech> niż, niż Daredevil. Tak, to, to nie są tomy po 400 stron? Nie, nie, nie są. Natomiast ja, jako taką trzecią serię, chciałbym wyróżnić e, znowu rzecz, która nie jest najlepszym tytułem, jaki czytałem w tym roku, ale znowu... Ja, Ciągnął. Ja, ja tutaj mam także wyróżniłem strasznie dużo tytułów, które m, po prostu dawały mi mnóstwo zabawy podczas, podczas lektury i były też przy okazji nie najgorsze i zdecydowanie takim tytułem jest Velvet od Muchy, Velvet autorstwa Eda Brubakera z rysunkami z rysunkami pewnego bardzo zdolnego artysty, którego imię i nazwisko mi właśnie umknęło, ale Andrzej to zaraz sprawdzi na internecie, prawda? Więc Velvet trzy tomy, które się już całość ukazała się w Polsce bardzo fajna historia szpiegowska, taki można powiedzieć z jednej strony, że żeński James Bond, ale też nie do końca główna bohaterka, bardzo fajnie rozpisana, ogólnie Ed Brubaker, gdy tworzy komiksy z, z żeńską postacią w, w roli głównej, to mu to bardzo fajnie wychodzi. No i Velvet jest taką historią, która jest dość zwięzła, ponieważ to są tylko albo aż trzy tomy. Cały czas jest do, dobre tempo, dużo akcji, Fabuła jest, tak jak wspomniałem, no jest zwięzła, ale jest też pozbawiona dziur, jest naprawdę wciągająca, zaskakująca momentami. Jak, jak ten rysownik się nazywał? Steve Epting, dziękuję Ci bardzo. Rysunkowo właśnie Steve Epting, który on miał w oryginale, gdy Welwet gdy się ukazywało, on miał właśnie bardzo fajną opcję przy, przy pracy, przy tym tytule, ponieważ to nie było tak, że ma się to ukazywać co miesiąc czy ma się ukazywać co dwa miesiące czy jakiekolwiek jakiekolwiek terminy. Po prostu Welwet się ukazywało gdy Epting zrobił zeszyt i każdy każdą odsłonę mamy to właśnie fajnie fajnie pokazane każdą odsłonę on dopieścił pod każdym możliwym względem więc rysunkowo też jest to jeden jeden z najciekawszych tytułów tego roku. No i cóż i mam nadzieję że Steve Epting który obecnie chyba Zdaje się coś tam skubie dla DC, nie spuść z tonu. natomiast welwet jako taką całość krótką, zwięzłą, fajną, naprawdę wciągającą i świetnie narysowaną zdecydowanie polecam. Skoro już jesteśmy przy komiksach z imidzu, to przejdźmy do kategorii najlepszy komiks wydany w Polsce i tutaj akurat dla mnie nie było większego problemu, ponieważ ze względu na bogactwo tegoroczne wśród tego co się działo na polskim rynku ilość amerykańskich oryginałów które kupowałem i czytałem no, systematycznie spadała więc tutaj tak naprawdę rzeczy które wyróżniłem to są rzeczy. No, trzy tytuły a tak naprawdę tych tych nowych tytułów po które sięgnąłem w tym roku było no, no niewiele więcej ale mam nadzieję że każdy z nich ukaże się po, po polsku prędzej czy później. Więc zacznijmy Mamy od jedną wspólną rzecz z tak, tej kategorii. Tak, zacznijmy właśnie od niej i to jest rzecz właśnie z wydawnictwa Image, Rock Candy Mountain to wspaniała jak dotąd tylko jeden tom ale drugi już wkrótce z tego co tam kojarzę w zapowiedziach chyba już chyba już jest. Całość jest krótka bo osiem zeszytów ma, ma cało, cała historia No i pierwszy tom Daje radę. Jest, wow. jest przezabawny, jest pięknym wykorzystaniem e, amerykańskiej m, piosenki folkowej o właśnie krainie, gdzie włóczędzy mogą żyć spokojnie, e, gdzie, Ameryka, gdzie policyjne psy mają e, gumowe zęby itd. itd. E, I Komiks jest o poszukiwaniu tej krainy i jest hmm. bardziej naładowany akcją niż, niż cokolwiek. Autor komiksu, który którego Krzysiek tutaj zaraz przedstawi z imienia i nazwiska. No ja, się zapomniało, tak. <laughs> Dokładnie. No po raz kolejny udowadnia jakby swój poziom, który utrzymuje. On stworzył wcześniej. Sex to się nazywało? Tak, tak. Sekskasu, które, które było przecudowne. I Kyle Starks. Dokładnie tak. I tutaj yy, Rock Candy Mountain jest dla mnie kolejną pozycją w repertuarze tego artysty, która udowadnia, że jest osobą, na którą trzeba zwrócić uwagę. Aj, o tym, o tym tytule coś tam już mogliście e, widzieć na naszym Facebooku. gdzie. Ja domawiałem jeden zeszyt w podpisie. Tak, i, i gdy, gdy wrzuciłeś e, jedną z najlepszych onomatopei tego roku. Gdy prawda, but lądujący na czyjejś twarzy to jest dźwięk Beach, i bardzo bardzo mi się to podobało. Ogólnie tych, ty, ty, tych onomatopej w całym pierwszym tomie było, było dużo więcej i Rock Candy Mountain. no Szczerze wątpię, czy ktoś po to sięgnie, ale z drugiej strony jeszcze do niedawna nie sądziłem, że doczekam czasu, w którym w Polsce się ukaże ponad 20 tomów komiksów similu. Więc kto wie, Rock Candy Mountain, tom pierwszy super, tom drugi, w, w wszystko wskazuje na to, że również będzie super. Więc yy, i f, fajnie, że przy, przypadło nam do gustu obu. Yy, natomiast rzecz, którą bardzo mocno się jaraliśmy i w jednej z kolejnych kategorii też o niej wspomnimy, to jest Young Animal. Yy, imprint nowo powstały w, w DC Comics, za ster sterami, którego yy, stoi Gerard Way. I na początku zapowiedziano cztery tytuły. Zdecydowanie najmocniej jaraliśmy się Cave Carson, Hesa Cybernetic Eye, Tak. a tymczasem nie wyróżniamy tego tytułu tutaj. Nie, za, Ale za to są inne tytuły. Byłby blisko, mhm, byłby te, te, te blisko. tego wyróżnienia. Tak, więc y, widzę, że i ty i ja mamy po jednym tytule z Young Animal, ale są to różne tytuły, mhm. więc może zaczniesz. Ja mam Doom Patrol. I tutaj wpisywałem go, bo uważam, że jest świetnym komiksem, który warto przeczytać. Natomiast nie wiem, czy polscy czytelnicy DC są gotowi na Doom Patrol, a właściwie gotowi na Young Animala, mm. bo on prezentuje dość specyficzne podejście do tych postaci. Natomiast Doom Patrol wszystkim wygrywał. Praktycznie wszystko mi się w tym podobało, jakby poziom a, absurdu, przez który nie dało się praktycznie... E, przewidzieć co będzie w kolejnych numerach, czego zwieńczeniem będzie Milk Wars. Coś wspaniałego. Dlatego jeśli My... lubicie tych super bohaterów i nie przeszkadza wam brak takiej wielkiej rozpierduchy i super eventów, które zmienią los całego wszechświata, du, du, du, du, to koniecznie sięgnijcie po Doom Patrol. Ja, ja myślę, że jeśli jesteście fanami tradycyjnego polskiego kebaba, to, to Doom Patrol jest idealnym komiksem dla Was. Chociaż jest tam Gros. Tak, ale no, w przeniesieniu na polski powiedzmy, że jest to coś najbliżej tradycyjnego polskiego kebaba. Jeśli chodzi o Doom Patrol, no to ubolewam cały czas nad tymi opóźnieniami, mega opóźnieniami kolejnych zeszytów. No ale gdy już się jakiś ukaże, to najczęściej się okazuje, że było warto czekać. Natomiast rzeczą, która się ukazywała bez większych opóźnień jest *Shade the Changing Girl. Tytuł, po którym z całej oferty Young Animal* spodziewałem się w zasadzie najmniej, a okazało się dla mnie największym zaskoczeniem. Cecil Castellucci rysunkowo po prostu wymiata Marley Zarkone pod, jeśli chodzi o scenariusz, też stworzyła bardzo fajną historię. Tutaj pamiętasz, gdy wspominaliśmy pierwszy raz na łamach podcastu o tym tytule, to obie panie Obu paniom zmieniliśmy płeć, za co jeszcze raz jeszcze raz przepraszamy. Natomiast e, jeśli chodzi o ofertę Young Animal, no to każdy z, e, każdy z pierwszych tomów e, tych historii, e, tych czterech serii mi się podobał, ale Shade the Changing Girl jest zdecydowanie największym zaskoczeniem. E, takie narkotyczne, abstrakcyjne, bardzo kolorowe, bardzo jaskrawie kolorowe il ilustracje Świetnie, świetnie korespondują z historią która dzieje się na trzech płaszczyznach. Mamy, mamy ziemię mamy odległą planetę i mamy jeszcze taki plan australny tam tam rzeczy się mocno przenikają jest fajna historia w tle dla postaci drugoplanowych jest fajna historia no, związana z tym. Ten, ten główny wątek kto próbował zabić prawda, tą, tą główną bohaterkę. Jest, fajny, jest kilka fajnych nawiązań do klasycznego Shade'a. Z tego co mi wiadomo w tej nowej serii, zapowiedzianej na przyszły rok, Shade the Changing Woman ma być tych nawiązań dużo, dużo więcej. No ale tak, jeśli chodzi o ofertę Young Animala, to to jest dla mnie zdecydowany numer jeden w chwili obecnej. Przebił i Doom Patrol, jak dla mnie i Cave'a Carsona, więc jak najbardziej polecam. Na razie jest to jeden tom, jeśli chodzi o wydania zbiorcze. Drugi z tego co niedawno sobie sprawdzałem został troszeczkę przesunięty i się ukaże na przełomie stycznia i lutego ale czekam zacieram łapki no i oby oby um, oby niemal nie zwalniał. I dla mnie kolejną taką pozycją która świetnie świetnie mi się czytało było uh, Shade do co ja mówię Secret Weapons z wydawnictwa Valiant to już myślałem że zmieniłeś zdanie nie nie nie natomiast uh, <laughs> Problem z opublikowaniem tego byłby taki, że nawiązuje do wielu postaci i wydarzeń, które już się w Waliancie wydarzyły. Hmm. mas ale e, które miały miejsce w uniwersum Walianta. I... A jak wiemy, uniwersum Walianta jest chwilowo zaorane w Polsce. A, no tak. Chyba też trochę o tym wspomnimy. No. I... Natomiast jeśli chodzi o scenariusz, podejście, stworzenie nowych postaci. Live Wire, która się tam pojawia, świetnie, świetnie się sprawdza, wszystko zamknięte w czterech numerach, jak to w waliancie, bo oni przecież wydanie zbiorcze w czterech numerach puszczają, z pięknymi okładkami, naprawdę Secret Weapons miało, miało przecudowne okładki. Ja teraz tak się upewnię, to jest ta rzecz, którą pisał tenże słynny scenarzysta komik, filmowy. Tak, ten, oczywiście też nazwisko mi wyleciało z głowy, on mm -hmm. pisał scenariusz do Arrivala który w Polsce ukazał się jako nowy początek. Mhm. Więc... I on ma czuwać zresztą nad filmowym uniwersum Valianta, co też bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że nas zaskoczy. Tam słyszałem, że już w przyszłym roku mają się dziać bardziej konkretne rzeczy, jeśli chodzi o ekranizację ty tytułów z Valianta, więc będziemy wypatrywać. Natomiast jeszcze jedną rzeczą, którą ja chciałbym wyróżnić, jest kolejny nowy ty tytuł Jeffa Lemira, czyli Royal City, po tym jak dość dużym zawodem okazało się dla mnie AD After Death, do sceny z rysunkami Jeffa Lemira i scenariuszem Scotta Snydera, aczkolwiek to nie jest zły komiks, po prostu był o tak bym, tak bym go ujął, Royal City znowu jest takim tytułem, który sprawił, że no Jeff Lemire po prostu znowu to zrobił. To jest coś, co jest bardzo blisko klimatem i tematyką opowieści do opowieści z hrabstwa Essex. Mamy tam historię rodziny, która pojawia się w tytułowym Royal City z powodu wypadku, który miał, który miał ojciec, ojciec i głowa rodziny. Poznajemy te postacie, ich problemy, ich codzienne zmartwienia i całość łączy fakt, że każdy z nich widzi ducha, zmarłego zmarłego brata, zmarłego syna no w zależności od tego kto widzi tego ducha no i to jest taka historia która po pierwszym tomie mm, bardzo mocno mnie wkręciła nie wiem tak naprawdę do czego, do czego Lemir chce doprowadzić, czy chce pójść bardziej w stronę jednak dramatu e, obyczajowego, czy bardziej w stronę tych elementów science fiction ale, ale tak, jest to taka historia, która która wkręciła mnie właśnie tak jak opowieści z Hrabstwa Essex, tak jak Sweet Tooth, tak jak Descender i, i zdecydowanie właśnie no, po tej małej wtopie, którą, która się nazywała Plutonia, Jeff Lemire kolejny raz udowodnił, że, że potrafi zrobić naprawdę świetny komiks, zresztą Czarny Młot też, o którym który chciałbym tutaj jak najbardziej wymieni, wy, wy, wymienić w jednej z poprzednich kategorii, gdyby tylko ukazał się drugi tą w Polsce już to na pewno byłby wymieniony. Więc Jeff Lemire jest takim scenarzystą, który praktycznie z automatu zdobywa moje uznanie. I Royal City jest właśnie kolejnym takim tytułem. W przyszłym roku czekam na ten już zapowiedziany na marzec. Nowy tytuł z rysunkami Andrei Sorrentino więc jestem dość mocno przekonany, że jeśli zrobimy takie porównanie za, za rok to kolejny nowy tytuł Jeffa Lemira się tam pojawi. No to przejdźmy do kolejnej kategorii. Jest to najładniej wydany komiks. I tutaj mamy jednego faworyta. Jednego faworyta, chociaż mam jeszcze kogoś, kto go bardzo goni. Uh -huh. No ale to wyróżnienie postanowiliśmy całkowicie niezależnie od siebie i ku mojemu zaskoczeniu przyznać temu samemu komiksowi. Są to Wilki z Nowego Meksyku, które się załapały, ach, tak rzutem na taśmę, bo to, bo to styczeń. <grym> Dokładnie. Wilki z Nowego Meksyku. Kolejna fajna pozycja w ofercie krótkich gatek, czyli tego skierowanego dla młodszego czytelnika imprintu kultury gniewu. No ale jako, że jest to. Naj, najładniej kategoria, najładniej wydany komiks, to tutaj nie będziemy się zagłębiać w to, co się działo w środku komiksu, ale po prostu mm, no, ja jestem mega zachwycony tym, jak, jak pięknie został wydany ten komiks. Wszystko w nim było przepiękne. Tak, I, y I dobór papieru, i dobór kolorów, i ten brzeg, tak, uhuh, ten i, brzeg. No i ta okładka, ten przód też, no po prostu y to jest taka kategoria, którą Ciężko dość przekazać na łamach podcastu, ale no jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, no ten, ten komiks no, można macać i macać i macać. Dokładnie. Bo, bo jest przecudownie wydany i, i, i no, jestem zachwycony. Tym komiksem, który go trochę gonił, jeśli chodzi o jakość wydania, to była kawa Zombo z Myszkomiki, mhm. bo jest przepięknie wydany, ale jednak nie dogonił Tak, wilki, wilku. wilki z Nowego Meksyku, no, no super. Kolejna kategoria szybko poszło. <śmiech> szybko. Kolejna, kolejna kategoria, która ma wyjątkowo długą nazwę, ponieważ nazwa była robocza i ostatecznie została, czyli najciekawszy tytuł, bądź tytuły, po które chcieliśmy sięgnąć, ale z jakiegoś powodu daliśmy dupy. Tak jest. Ja tutaj wypisałem sobie trzy rzeczy, więc zacznę od, od komiksu, o którym już ty wspomniałeś troszeczkę wcześniej, czyli od Skalpu. Mhm. No, skalp jest właśnie takim tytułem, po który ja nie, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego po niego nie sięgnąłem ostatecznie. Być może jest to związane z tym, że znam skalp z oryginału i miałem Scalp w oryginale i sprzedałem Scalp w oryginale, żeby sobie zrobić miejsce na wydania polskie i po nie nie sięgnąłem. I to zdarza się najlepszym? <śmiech> I absolutnie tego nie rozumiem. Drugą taką rzeczą, ale to... to to się zmieni to się zmieni ja obiecuję że to się zmieni to jest chyba po prostu taki komiks który planuję kupić tak samo jak ten pierwszy Tom Bradla, że będę się zabierał zabierał zabierał aż w końcu to zrobię no i to są życie i czasy Skneru sama kwacza mhm. całkiem świeży tytuł ukazał się dosłownie niedawno i miałem go w rękach i bardzo mi się podoba i czytałem go już lata temu i chcę go mieć więc czemu go jeszcze nie mam nikt nie wie nikt nie wie Najbardziej nie wiem ja. Ale, ale to się zmieni obiecuję to jest noworoczne postanowienie kupię ten koniec przynajmniej jakieś postanowienie które się spełni. No widzisz to, to bardzo dobrze sobie dawać takie postanowienia. Mm -hmm. Jeszcze masz tam jeden tytuł tak tak na szybko spisany integral też całkiem świeża rzecz. Też nie wiem dlaczego jeszcze go nie mam. No, ale... To trzy postanowienia na nowy rok. Nie, nie, dwa, dwa bo no, skal, skalp, to, skalp to jest cholera, pięć tomów i nie, nie stać. Mnie. A na szybko spisany integral z tego co kojarzą, tam kosztuje 30 czy 40 zł, więc to nie jest jakiś mega duży wydatek. No a znam te dwa pierwsze tomy na szybko spisane. Po trzeci zdecydowałem się nie sięgnąć, ponieważ ha, kupię sobie integral. No to co, no to, to mamy Sylwestra, ostatni dzień roku, Integrala jeszcze nie mam. Więc to będzie moje drugie postanowienie noworoczne. Natomiast jak brzmią twoje postanowienia noworoczne? A ogarnąć pierwszy tom Tetralogii Bardo, czyli stolpa autorstwa Daniela Odi i Wojciecha Stefańca. Bo nie wiem czemu tego nie kupiłem. I jest mi z tego powodu bardzo przykro, ponieważ wszystko co ukazało się w serii Nowy Komiks Polski mnie co najmniej nie zawiodło a wiele komiksów jest naprawdę, naprawdę świetnych. I komiks, który w Polsce się bardzo, bardzo wybił, można powiedzieć. Znaczy przebił się do innych mediów niż komiksowy, wymieniany na wielu listach jako jeden z najlepszych komiksów tego roku. A ja go nie przeczytałem. Oczywiście. Debil. Natomiast drugą rzeczą jest zakładnik z kultury gniewu, i to też przypał, bo nie dość, że autor był gościem festiwalu, bardzo lubię komiks reportażowy, więc nie przeczytałem tego komiksu. Całkowicie logiczne. Tak. Na nasze usprawiedliwienie możemy... Nie, nie ma. Nie, Możemy <laughs> wszystko... chyba tylko powiedzieć, że jeszcze w Totka nie wygraliśmy, nerek nie sprzedaliśmy ani nic, tych rzeczy. Więc to, to wszystko musi poczekać. Mamy całkiem zdrowe nerki, więc gdyby ktoś chciał... Dokładnie. Kurczę, ty faktycznie, naprawdę zdrowe, polecam. 6 na 6. Polecam 6 na 6. Przejdźmy do kolejnej kategorii i to będzie najlepszy film komiksowy. I tutaj, Też się zgadzamy właściwie. Tak, i tutaj pewnie będzie zaskoczenie. Chociaż nie, jeżeli słuchacie naszego podcastu w miarę regularnie, to na pewno was to nie zaskoczy, a to blond? Tak. Nie te super bohaterskie rzeczy, które kopiują same siebie już od kilku lat. Chociaż mam to jako drugie miejsce, bo Lego Batman jest na drugim miejscu. Ale, ale to, to jest zupełnie co innego. Jednak ten, ten około komiksowy oparty na... Komi dobra, komiksowy, ponieważ jest to adaptacja taka dość luźna, bym powiedział. Mhm. Jednak Atomic Blond zdecydowanie największe, pozytywne wrażenie z tych wszystkich filmów na mnie zrobił. No tak jak wspomniałem, te Wszystkie super z Marvela czy z DC. No, Wonder Woman było spoko, ale to wciąż było to samo, to samo i wszystkie Marvele były te same. Logan no. też był fajny mhm. i, i faktycznie był czymś troszkę innym w końcu. Tak. Ale jednak nie. Atomic Blonde spełniło wszystkie moje oczekiwania. Powiem, tak. że była Shadley z to jest mhm. już plus jeden do, do oceny komiksu. Do, do, do oceny adaptacji komiksu. Samo Coldest City było bardzo ciekawym komiksem różniącym się od filmu, ale też jestem zwolennikiem teorii, że nie można robić adaptacji jeden do jednego, bo to trochę nudne. Mhm, dokładnie, tak. Ja tutaj się pokuszę, piękne sceny walki. Tak, ja tutaj pokuszę się o stwierdzenie, że Atomic Blond jest filmowe, jest lepsze od komiksu, który sobie nadrobiłem, tak jak obiecałem te naście odcinków temu obiecałem że to zrobię i to zrobiłem Call the City jest fajne ale Atomic Blond mi się jako film podobał bardziej od komiksu No tak jak wspomniałeś Charlie Steron, sceny walk o, ogólnie naprawdę bardzo fajnie spędzone półtorej godziny No i te, tak jak wspomniałeś Lo Logan naprawdę był spoko filmem Bardzo dobrze się bawiłem jeżeli można tak powiedzieć o filmie tak przygnębiającym jak, jak, jak, jak Logan ale tam było też jednak parę rzeczy, które mi się nie podobało. Nie, nie będziemy może do tego wracać. Natomiast Atomic Blond no, od, od początku do końca praktycznie chłonąłem i tam też nie wszystko się udało w stu ale jednak no idealnie spół, spędzone półtorej godziny w kinie. Zwłaszcza jako odtrutka po, e, po Jezu, znowu zapomniałem drugi odcinek z rzędu. Zapomniałem nazwę Valerian. O. Zwłaszcza, bo to, to, to było dla mnie jed, jednego dnia taki maratonik, sobie zrobiłem kinowy i jeszcze miałeś wtedy na małpy iść, nie? Tak, Ale... tak i od, od Trutka po Walerianie, naprawdę rewelacyjna. Natomiast Lego Batman. No był przezabawny, no nie możesz powiedzieć, że nie był. Nie mogę powiedzieć, że, że nie był, bo no chichrałem się jak dziki jak byłem w kinie, pamiętam luty. E, tak, okolice lutego ja y, poszedłem na Lego Batmana chyba jak już był ostatni tydzień wyświetlania tego, tej animacji w kinach. I... A no, bo zrobiliśmy największą recenzję w historii Lego Batmana. <grym> Do, <grym> dokładnie. Największą, <grym> największą i najlepszą. Le, Lego Batman też był mega pozytywnym zaskoczeniem. Tam e, trochę oftopowo pewnie widziałeś zapowiedź e, Lego Flash. Jak, mm -hmm. Tylko, że to nie będzie kinówka, tylko... Mm, od razu na... Straight to DVD. Tak. I też, też wygląda fajnie ogólnie te animacje z Lego. Są spoko. No i Lego jest spoko. Kupu... Zawsze. Kupujcie Lego. To co? Kolejna... Sponsoruj nas Lego. Kolejna kategoria. Był najlepszy film, to czas na najlepszy serial. I podałeś tytuł, którego kompletnie nie kojarzę. Chodzi ci o dwukropek D? Dokładnie tak. Ponieważ nie wiem, czy cokolwiek bym tu dał. Ponieważ ja i seriale mm. jesteśmy tak... Zacząłem oglądać Narkosa w tym roku i mi się podoba, a mhm. nie ma to żadnego związku z, z komiksami, także ja się na temat seriali nie wypowiadam, bo nie widziałem jeszcze Legionu mhm. całego, żeby go tam zakwalifikować pewnie, ale też, no co widziałem, wiesz, kleszcza widziałem i był ok. Mhm. Nie, a. bo ja jestem zdziwiony, że po prostu tutaj się pojawił dwukropek D, a nie Punisher na przykład. No, było fajne Aha. i tyle. Aha, czyli nie nie najlepszy. No, no dobra, no, biorąc pod uwagę to, że obejrzałeś w całości jeden serial komiksowy, to on jest z automatu najlepszy i najgorszy, więc faktycznie nie można go tu umieszczać jako tako. Natomiast ja jako ten serialowiec dość mocno, bo no kurde, śledzę tego zdecydowanie za dużo, to ja, no nazwa już padła Legion, yy, Legion, czyli... Yy, Historia Davida Hellera przedstawiona przez stację Fox i przedstawiona w sposób taki, że, że wow. Co prawda było tam parę odcinków, których mogłoby jak dla mnie nie być, w sensie takim, że pomimo tego iż Legion miał dość krótki sezon, to jednak pomysłów na wszystkie odcinki odrobinkę brakło, ale jako całość Spośród tych seriali komiksowych, które obejrzałem od początku do końca lub też po prostu te odcinki, które w tym roku zostały wyświetlone, to Legion był bezkonkurencyjny. Podoba mi się to, co się dzieje w Gotham, podoba mi się Gifted, podobał mi się Kleszcz, Punishera, kurczę, Punisher mi się podoba, ale nie umiem go zmęczyć do końca, jestem na dziewiątym odcinku. Więc tutaj gdybym obejrzał może już całość to bym, to bym wymienił Legiona na Szera, Ale jako, że Legion obejrzałem w całości i Szera jeszcze nie Może finał będzie jakiś mega zły, nie wiem, sprawdzę Ale jako całość Legion zdecydowanie najbardziej przypadł mi do gustu Aczkolwiek chciałbym jeszcze wymienić w kolejnej kategorii, dobra, nieważne Przejdźmy do kolejnej kategorii <śmiech> Najlepsza animacja Tu też się zgadzamy mhm. No więc wyróżniliśmy Teen Titans Go. Tak. Tudzież Młodzi Tytani Akcja na, mm -hmm. na, po polsku. Zdecydowanie wyróżniamy ten serial przede wszystkim za to, że... Spełnia e... najważniejszą wytyczną, jeśli chodzi o robienie czegokolwiek z adaptacją komiksu. I no. zresztą tak samo jak z pisaniem komiksu. Dokładnie Czyli to. jeśli możesz wkurzyć czymś fanów komiksu, to, to w... zrób to. To zrób to. I Teen Titans Go każdym odcinkiem wkurza setki tysięcy ludzi na całym Są świecie. Są nawet petycje, żeby go zdelegalizować, żeby już nie powstawał dalej. A tymczasem Teen Titans Go nie tylko całkiem dobrze się trzyma. Forma kolejnych odcinków tego obecnego sezonu była, była naprawdę fajna. Naśmiałem na się co swoje. Ten absurd, który się wylewa z każdego odcinka, no, no idealnie moje klimaty. Bardzo mnie cieszy to, że ogłoszono film pełnometrażowy, który się to w przyszłym roku e, powinien pojawić. Natomiast to co tak spartoliłem w poprzedniej kategorii a miał należeć do tej kategorii to jest żubr pompik. I to jest taka rzecz którą chciałbym jeszcze wyróżnić za, za to że też jest fajna mm -hmm. i też się fajnie bawiłem przy tych paru odcinkach które obejrzałem. Ale, ale naprawdę naprawdę klasa. Nie wiem może to jest takie. Może ten, takie stereotypowo, stereotypowo głupie myślenie z mojej strony ale wydawało mi się że no, polska animacja co to może być. A tymczasem bardzo wiele dobrych rzeczy no właśnie a tymczasem okazuje się że naprawdę warto było dać szansę i zdecydowanie tego nie żałuję co prawda Młodzi Tytani mi się podobali bardziej ale no, gdzie, gdzie tu porównywać te dwa tytuły prawda. No zupełnie inne zdecydowanie Dokładnie. F jako taki fan fact podam że początkowo obaj wpisaliśmy tutaj DuckTales ale później nam się przypomniało, że w sumie to nie jest żadna adaptacja komiksu ani Dokładnie. ani nie jest to oparte na komiksie więc. Trzeba było zmienić głos. Kolejna kategoria: najmilsze zaskoczenie w nawiasie Polska. I tutaj oboje mamy wpisane wydawnictwa. Dokładnie tak. Obaj. Nie Oba, oboje. Obaj. Są to te debiutanci tegoroczni, ale różni. Zdecydowanie. Więc ty wyróżniłeś. Ja wyróżniłem wydawnictwo Mandioka. Natomiast ja wyróżniłem wydawnictwo Non-Stop Comics. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Wydawnictwo jest... Mandioka zasłużyło sobie na to wyróżnienie po tym, że Barasi, którzy mi się bardzo podobali, ale bardzo mi się też spodobało wydanie faweli w kadrze, która jakby udowodniła różnorodność tego wydawnictwa, że nie będzie się skupiała tylko na, no nie oszukujmy się komiksie akcji, jakim jest Baras, tylko ma też coś ważniejszego do przekazania ich misja jakby pokazania kultury Ameryki Południowej jest myślę, że jak na, jak na najlepszym torze i na te zapowiedzi, które już są na 2018, w tym serię o argentyńskich X-menach, jak to tam było pięknie określone, też bardzo, bardzo czekam i zapowiada się to naprawdę, naprawdę ciekawie. Mhm. Natomiast ja wydawnictwo Non Stop Comics chciałbym wyróżnić nie tylko za to, że przywalili x tytułów z wydawnictwa Image. No, ale nie oszukujmy się, że miało to duże znaczenie. Ta, oczywiście, ale po pierwsze większość tytułów, które wybrali naprawdę okazała się bardzo fajną lekturą i nie, nie mówię tutaj tylko o tych właśnie z wydawnictwa Image, ponieważ te dwa najsłabsze tytuły, które przeczytałem od Nonstop Comics to było to byli chrononauci i, e, oj no, no chrononauci Simiju i mm, Torpedo, które miało być mega dobrą kontynuacją, te, ale się okazało bardzo średnim komiksem, przynajmniej jak dla mnie, ale to tylko takie dwie powiedzmy mm, wtopy, chociaż nie nazwałbym tego wtopą, bo to nie były jakieś bardzo złe komiksy, po prostu z tego co przeczytałem podobały mi się najmniej. No ale Nonstop Comics w tym roku opublikowało kilkanaście tytułów i to bardzo, bardzo, w bardzo sprawnym tempie. Był to wrzesień, październik, listopad. No i naprawdę fajne tytuły, fajnie wydane, w, atrak w atrakcyjnych cenach. Dużo pozytywnego za pozyty pozytywnych zaskoczeń, bo i Giant Days fajnie zaskoczyło. I wbrew naturze, po którym nie wiedziałem czego się spodziewać, ale okazało się być całkiem fajną historią i długo Diego mi się spodobał. No rzeczy z już si siłą rzeczy w większości znałem wcześniej, no ale na przykład Jezioro Ognia. No okazuje się, że ten praktycznie kompletnie anonimowy tytuł w Polsce był bardzo fajnym komiksem Headlopper super rzecz, no więc ym, nie tylko się, się, Non Stop Comics nie tylko sięgnęło po dużo tytułów, ale też naprawdę ten wybór był bardzo fajny, odrodzenie, yy, no pierwszy to może jeszcze nie jest aż tak, aż tak fajny, ale wiem, że ta seria się bardzo fajnie rozwija, no i z tego co wiemy po opublikowanych w dniu wczorajszym czyli w piątek 29 grudnia w zapowiedziach no, tempo nie zostaje zwolnione. Początkowo miały być to trzy tytuły miesięcznie w przyszłym roku. Okazuje się że to się nie uda ponieważ styczeń luty będą po trzy tytuły. Później będzie ich więcej Mr. Higgins Come Home pojawiło się w zapowiedziach i, i bardzo się jaram, cieszę się niesamowicie. kontynuację wszystkich tytułów, tam troszeczkę ceny idą w górę, ale to wciąż 42 zł za tak dobrze wydany komiks jak na przykład właśnie Paper Girls czy Odrodzenie, czy wiele innych tytułów to jest wciąż relatywnie niedużo. No podwyżka o 2 zł okładkowo, a tak naprawdę licząc te wszystkie rabaty to będzie ile? Złoty 30? Zł. Można to przeżyć. Więc non-stop komiks bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyło, No ale też warto wspomnieć o słowobrazie jako takie wyróżnienie. Słowobraz za inteligentne podejście do wydawania komiksów i bardzo dużą dbałość o to, żeby, to się, żeby te tytuły były dobrze wydane, Zna pamiętacie, Jamies Legion został przemielony ze względu na niektóre błędy w pierwszym druku, więc ten, ten pierwszy nakład się w ogóle w sprzedaży nie pojawił. Komiks się troszeczkę opóźnił, no ale są też wydawnictwa, które puszczają byle co, byle jak, byle, byle, byle wydać i o tym też zaraz pewnie wspomnimy. No ale słowo obraz na pewno wyróż trzeba wyróżnić za bardzo fajne podejście do tego e, rynku komiksowego. I oby w przyszłym roku, zwłaszcza, że tytuły Łukasza Kowalczuka się tam pojawią, tak, oby w przyszłym roku było, było fajnie. Mhm. Większa ofensywa. Dokładnie tak. Natomiast teraz przejdźmy do najmilsze zaskoczenie. Świat. Mhm. Mamy to samo wpisane. Young Animal. Tak. Young Animal. Zapowiedzi były naprawdę mm, pobudzające wyobraźnię. te. Były, były... pobudzające wyobraźnie ale też było... Był duży dystans do tego z naszej strony, że mm. jednak Gerard, Gerard Wade jako twórca Umbrella Academy, który jest świetnym komiksem, że może jego nazwisko nie dać rady i jego jakby czuwanie nad wszystkimi seriami też było troszkę podejrzane. I w sumie głównie baliśmy się, dlatego że to DC po prostu mogło być do dupy. Tak, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje z Vertigo. Świętej pamięci. No i coś tam jeszcze się ukazuje, ale. Ale nikogo nie specjalnie to obchodzi, to nie jest to vertigo, co w czasie tam pierwszych brytyjskich fal. I tytuły z niemala były tak troszeczkę zapowiadane jako takie nowe vertigo w DC, ale to na szczęście poszło w zupełnie innym kierunku i wszystkie tytuły, które się jak dotąd ukazały, no są co najmniej dobre. I, I można spać spokojnie przy, przy Animalu już. Dokładnie, tak. Już, nie mamy się czego bać. Już się nie, nie boję tego, że to zaorają po niecałym roku, więc, więc jest dobrze. No i te zapowiedzi, właśnie i Milk Wars, i te cztery nowe, pięć nowych serii, które się będą ukazywać od marca. No, cieszę się i czekam. Mm, największa, największa padaczka, Polska. Tu się. I tutaj mam pewien dylemat. Bo zgadzam się z tym, co Ty wpisałeś. Mhm. Natomiast um, największa padaka Polska, następną kategorią jest największa padaka Świat i to co wpisałem tam też trochę wpada do Polski, więc zaczniemy od twojej największej padaki, z tak, którą tak, ty, się ty, zgadzam. Ty, ty, twój wybór jest kontrowersyjny, ale okej, okay. no, dla mnie największą padeszką, no, chyba, chyba nie trudno się domyślić, jest fantasmagorie łamane przez Ultimate Comics. Tutaj ja tak sobie wypisałem... Podejrzewane bycie kontynuacją Fantasmagorii. Wy, wy, wypisywałem, wypisałem sobie oba te, tytuły, oba te wydawnictwa obok siebie ze względu na to, że ta żenująca epopeja się przeciągnęła. Zazębia się też. Tam. Tak, zazębia się przy tych dwóch tytułach. No, chodzi oczywiście o to, że Fantasmagorie pojawiły się na rynku, obiecały wszystko, co tylko można było obiecać. Nic z tego nie wyszło. Znaczy żółwie wyszły, trzymasz na nich kartkę. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że mm, pojawiło się mega dużo zapowiedzi, był kontakt z y, czytelnikami, później to się wszystko urwało, zaczęły się opóźnienia, zaczęły się preordery, które e, okazywały się większym bądź mniejszym oszustwem. Ja na przykład wciąż uważam preorder na żółwie ninja, pomimo tego, że komiks ostatecznie się ukazał za zwykłe oszustwo zapowiadanie tytułu. Mój ziomek chyba jeszcze nie dostał go, wiesz? No, no właśnie też z tego powodu, że pomimo tego, że niektórzy zapłacili za ten komiks w maju tego roku, do dzisiaj go nie mają, chociaż on się miesiąc temu ukazał. To jest żałosne. Kontakt, kontakt wydawnictwa Fantasmagorie z czytelnikami jest żałosny. Za każdym razem, gdy tylko dawali dupy, to tłumaczyli to nie wiem, konstelacją gwiazd, że drukarnia wybuchła, że złe siły opanowały fora internetowe i. Yy, że Uran jest w cieniu Saturna. Dokładnie tak, a w Białym Stoku trzęsienie ziemi i po prostu ty, ka każde kolejne tłumaczenie tego wydawnictwa czegokolwiek było żałosne. Jak się pojawił nowy admin, który zniknął po dwóch tygodniach, który prawdopodobnie nie był nowym adminem, tylko kolejnym wcieleniem szefów wydawnictwa. No, ten, ten list dodany do, do żółwi ninja, w którym padały oskarżenia na wszystko i wszystkich oprócz posypania głowo, własnej głowy popiołem, no, no fantasmagorie po prostu strasznie dały dupy i są ogromnym zawodem, ogromnym zawodem, strasznie smutnym doświadczeniem. Yy, i... Jest jeszcze ten arcik, który właśnie zazębia. Który jest jeszcze łyżką dziegciu na chlebciu. Tak, tak, zazębia Fantasmagorię z Ultimate Comics, bo Fantasmagorie zapowiedziały ten komiks nie mając, całkowicie, nie mając w ogóle do niego praw. No i okazuje się, że prawa nabyło wydawnictwo Ultimate Comics, które ten pierwszy tom go wydało i wydało go tak, że mogliby go nie wydawać, ponieważ... E tłumaczenie debilne, korekta nie istnieje, skład nie istnieje, no liternictwo kretyńskie. A, łamanie dymków. Ja bym to lepiej zrobił dosłownie, a ja nie umiem w takie rzeczy, abym to lepiej zrobił. Więc dla mnie no, ta epopeja w drugim półroczu, która się ciągła właśnie z żółwiami, z Archiem, to, to jest masakra I, i jedyną pozytywną informacją w tym wszystkim jest dla mnie to, że odzyskałem pieniądze i za jedno i za drugie. Więc uu, ja już z fantasmagoriami, nawet jeżeli faktycznie spełnią te swoje kolejne obietnice e, z liściku do na, dodanego do żółwi ninja, no dla mnie to wydawnictwo nie istnieje. Już w chwili obecnej Ultimate Comics mocno pracuje na to, żeby przestać dla mnie istnieć. Chociaż nie mam, i, nie mam żadnego ich komiksu i nie mam zamiaru mieć. Natomiast twój typ? Kontrowersyjny dość, jak dla mnie. Znaczy czy kontrowersyjny w samym takim zapisie, jak tam mam skrót myślowy mhm. podany, może faktycznie być troszkę kontrowersyjne. Natomiast i dotyczy się i świata, i Polski. I największym problemem komiksu i padakom komiksu są fani komiksu. Tacy psychofani komiksu. Ludzie, mhm. z którymi nie możesz normalnie pogadać, bo oni i tak wiedzą lepiej od ciebie i nie da się ich przekonać. I to są ludzie, którzy piszą jakimś dziewczynom ze Sri Lanki, że nie mogą się przebierać za Wonder Woman. To są ludzie, którzy co roku na tych wielkich festiwalach cosplayowych robią jakieś problemy cosplayerkom. To są ludzie, którzy mówią, że coś jest złe, bo coś jest złe i że nie można czytać śmieci, bo są lewackie. Tak. I, I ogólnie rozumiem, o to, co chodzi. Ci, to jest, to, ludzie, którzy, tak, to są lu ludzie, którzy się potykają o własne stuleje, hmm. dlatego muszą siedzieć przy kąpie i, hmm. i, i pisać takie rzeczy w internecie. wiem o co chodzi. No, przykładowo, że nie wiem, kolekcje komiksowe, kioskowe są najlepsze, bo, bo są i nikt nigdy, nigdy tego nie zmieni. Tak, że panorama jest najważniejsza. Tak, panorama jest najważniejsza. I... Albo polećcie coś fajnego, podobne do sagi, może być z lesbikami, ale nie z gejami. Wiem o co chodzi. To, czy, to jest, czy to jest powód, dla którego się wypisałeś z, z tej grupy? Stary, ja się wypisałem z tej grupy właśnie przez takich ludzi. Później sprawdzam na. Y, jest jakiś taki polski portal, który pokazuje, co się nowego na Netflixie pojawia. Mhm. Upflix chyba? Upflix. I tam było, y, że. A, że przyjaciele będą od 1 stycznia dodali do Netflixa. Mhm. I stary był ten sam typ w komentarzach, który pisał, że czemu jest coś. Y, Czemu dodają coś, co on już widział, a nie coś fajnego? I ktoś tam napisał, stary obejrzyj Black Mirror, dodali nowy sezon, jest bardzo fajny. On powiedział, że nie, nie jest fajne, bo tam nie ma nic, co łączy odcinki między sobą. Typie nie da się uciec od tego szajsu, który jest wśród tych fanów komiksów. Jako, że wiem o, A, gwiezdne wojny. To jako, było... Tak, jako że wiem o której o, o jakiej osobie mówisz, więc. Tutaj... Ale to jest po prostu manifestacja tak, bardzo dobra tak, przykładu, który... Ale właśnie chciałbym Ci tak powiedzieć, bo y, możliwe, że Ci to umknęło. Nie wiem, czy Ci o tym wspominałem. Ta, ta sama osoba pojawia się też na forum Awalonu. Nie czytam. I zapytała o dokładnie to samo, co na danej grupie komiksowej. I pojawiła się tam propozycja pewnego komiksu Łukasza Kowalczuka który technicznie rzecz mówiąc, spełniał wszystkie wymagania postawione przez tego szpana, Jego odpowiedź brzmiała, pytałem poważnie. <głos> więc, więc mniej więcej rozumiem o co chodzi. Ja jeżeli tak troszeczkę się z tobą zgadzam, to w takiej Ludzie, presji... którzy piszą, żeby zrobić petycję, żeby zdelegalizować ostatniego Jedi, żeby był niekanoniczny, mhm. bo od tego zależy ich, ich śmieszne życie. No, no ja... Tak dopowiem, już bardziej w klimatach komiksu, to um, zawsze, i w, zawsze i wszędzie bawić mnie będzie człowiek, który na fanpage'u wielkiej kolekcji komiksów DC napisał wiadomość o tym, że skoro pierwszy tom kolekcji mu śmierdział, to należy mu się zadość uczynienie i on chce komiks. On chce kolejny tom za darmo. I ja do dzisiaj żałuję, że lata pracy w sklepie starym nie, nie czuliły. Ja, ja do dzisiaj żałuję, że pomijając fakt, że na tym fanpage'u na, na każdym zakręcie idzie trafić na informację, że to nie jest oficjalny fanpage wydawcy, no to żałuję, że nie poprosiłem o adres tej osoby, bo po prostu nie, nie żałowałbym tych 15 zł, wysłałbym mu worek cebuli. Ale no, no niestety wtedy ja, myślałem że worek czego innego co by sam załatwił Aha, to... a, a, a, a, a, okay. i pod spodem taką sprężynę żeby wiesz jak, żeby jak w Tomie i Jerry wyrzucało ciasto to by co innego mu wyrzuciło. Okej okay. rozumiem więc y, fani komiksu i to w sensie skrótu, w cudzysłowie fa, w sensie fani w cudzysłowie w sensie skrótu myślowego. Tak. Y, o, to na pewno też się zaliczają te osoby, które uważają, że nie można czytać ten, ten i ten komiks, bo już jest niekanoniczny, więc jest nieważny, prawda? Tak to, i to się powinno... nie można uważać czegoś za dobre, bo jest narysowane jak patyczaki i każdy może to narysować. Orać, orać takich ludzi? Mm. Ale tak, załatwiłeś za jednym zamachem największą padakę Polska i Świat. Ja, tak. ja wypisałem. Ale na świecie jest tego jeszcze więcej, więc to tak. No spodziewam się, ale no już nie, nie mam czasu ogarniać. Po prostu nie mam tyle popcornu i tego typu rzeczy. Natomiast ja jako największą padaczkę ze świata wypisałem samo, samo orające się kinowe Uniwersum DC za to, co się działo w tym roku. Więc e, skrótowo. Było do dupy. Nie, i to o, o, wszystko w dzisiaj odkładam komiksik, bo będę gestykulował chodzi mi o to, że na początku roku pojawiły się tytuły filmów które mają być kręcone w następnej kolejności pod koniec roku również pojawiła się rozpiska tytułów które będą kręcone w najbliższej kolejności w najbliższych latach i okazuje się, że te dwie te, dwa, te dwie grupy tytułów są od siebie kompletnie różne Flash zmienił się we Flashpoint to co się dzieje wokół Harley Quinn i w ogóle tych odprysków Legionu Samobójców to jest dla mnie kosmos, bo zapowiedziano Gotham City Sirens, zapowiedziano wspólny film Harley Quinn i Jokera, zapowiedziano inny film z Jokerem, który będzie w ogóle poza kinowym uniwersum DC, po czym zapowiedziano solówkę Harley Quinn, która... W pewnym sensie sprawia, że zarówno zapowiedź Gotham City Sirens upadła, jak i tego filmu wspólnego z Jokerem. Mamy Shazama, który będzie kręcony, już prawda, zebrano ekipę i będzie, będzie albo nie będzie, w sumie nie wiadomo, Black Adam, który w ogóle nie będzie związany z Shazamem, no bo po cholerę, nie? Zapowiedziano... Solowego Batmana, który miał kręcić Ben Affleck, stwierdził, że nie będzie kręcił, więc zatrudniono George'a Millera. On stwierdził, że zapowiedź Deathstroke'a, która tam była jakiś czas temu, w sumie mu się nie podoba i tego Deathstroke'a wypisano, po czym go jednak nie wypisano, bo się pojawił Justice League. Natomiast Ben Affleck w tym momencie stwierdził, że w sumie nie tylko mu się nie chce reżyserować, ale w sumie nie wiadomo, czy mu się będzie chciał grać, więc nie wiadomo, czy nie dostaniemy innego Batmana. No, Justice League filmem było średnim, więc utrzymało, utrzymało znakomicie poziomki nowego uniwersum DC. Co będzie dalej? No, no, nie wiadomo, to się dosłownie zmienia jak kalejdoskop co trzy miesiące dostajemy nowe informacje. No, słabo, słabo. I po prostu mam takie wrażenie, że ludzie z Warnera robią, robią absolutnie co mogą, żeby się sami zaorać i zresztą. Widać to po wynikach w box office Justice League się chyba jeszcze nie zwróciło i szanse na to, żeby się zwróciło są raczej niewielkie. Chyba, że coś już się zmieniło od, od czasu, jak ostatnio sprawdzałem, więc no ten chaos, te zamieszanie i to tworzenie kiepskich filmów no w końcu daje efekty. I o ile no widać to po zapowiedzi Avengers Infinity War. Kolejny film, który będzie o tym samym, tylko że będzie tam 70 postaci, uhu, jaranko, pierwszy trailer, pfu, ileś tam set milionów wyświetleń i w ogóle szał Wchodzi Justice League do kina, nikogo to nie interesuje. No i, no i właśnie Warner sam to sobie zrobił i wygląda na to, że dalej to sobie będzie robił. I to jest dla mnie, jako dla DC Maniaka, bardzo smutne. No niestety, no ale co zrobić? Nic no, nie co zrobisz. zrobić zrobić dobre filmy chociaż jeden dobra oprócz Wonder Woman chociaż jeden no kurczę. No, tylko że wiesz Wonder Woman po tym jak obejrzałem ją jeszcze raz mam wrażenie że na tle filmów DC się wybija jako świetny film natomiast jest po prostu OK. No tak. I to już, jest, to już jest coś właśnie to Warner doprowadził do tego do tej sytuacji że gdy zrobili po prostu OK film no jest zachwyt, no dla, ja, znaczy zachwyt, no może to jest za duże słowo, ale po prostu gdy wyszedłem z kina z, z Wonder Woman mając absolutnie świadomość tego, że to jest kolejny super bohaterski film, ale przynajmniej po prostu, no patrz, Batman V Superman, dwa lata od premiery i dalej kręcenie beki z tego filmu jest, no, jest modne, że tak to ujmę. No. Wonder Woman nie dał nam powodu do tego, że... Żeby... Nie, nie, nie, ale z Batman v Superman pamiętasz, że było tak, że im więcej myślałeś o tym filmie, tym stawał się gorszy. Tak. A przy Wonder Woman po tych kilku, to... kilku miesiącach no dalej jestem zdania, że jest to po prostu fajny film. I, I tyle. I tyle. No. I cóż, o ile kinowe uniwersum Marvela ma w swoim dorobku Zimowego Żołnierza, czyli film, który jest powyżej OK i kilka innych tytułów, które są zdecydowanie powyżej OK. Warner i, i DC w chwili obecnej mają dwa filmy, które są kompletnie dobani. Dwa filmy, które są OK i, i jeden film, który jest troszeczkę powyżej OK, więc, więc bardzo słabo. No i... Z Marvelem jest dla mnie trochę tak jak z, z filmami Marvela, jak, jak z robieniem placków ziemniaczanych. Teoretycznie robisz ciągle to samo, ale niektóre wyjdą ekstremalnie dobrze. Chociaż hmm. nic nie zmieniłeś w przepisie. Dokładnie tak. No, Bardzo, bardzo fajne porównanie. Okej, okay. to co? Żegnamy rok 2000. Tak, 2017 żegnamy. To był naprawdę dobry rok. Dokładnie. Wydałem jakąś ekstremalną ilość pieniędzy na komicy. Ale tego się nie liczy, bo jest się szczęśliwym tak, przez to. Tak, ale no. znaczy. A, ja... jeszcze jedno. Jeszcze do Zinów, teraz mi się przypomniało, hmm. jeszcze wyszły... Parę dni temu nowe warchlaki. Tak? Które też trzeba nadrobić w takim okay, okay. razie. No ale tak. To są postanowienia. To są to są twoje postanowienia, no ale tak. No ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że po prostu ten rok był, to był jakiś kosmos komiksowy, bo i zwiedziłem najwięcej ile ilość, największą ilość imprez komiksowych, tudzież około komiksowych. Na tamfe nie byłeś. Na tam, nie, na, tam nie byłem, ale naprawdę to w przyszłym roku bilety już są bilet. Już jest, <głos> więc e, naprawię to na pewno i no było strasznie dużo się działo, strasznie fajne rzeczy powychodziły i oby tak było dalej, chociaż z drugiej strony jest tam z tyłu głowy gdzieś ten głos, który mówi, że to w końcu rąbnie, ale oby nie rąbnęło w 2018, oby było nas wszystkich stać na te rzeczy, które chcemy kupić, oby poziom komiksów rósł, jakość wydań była bardzo bardzo wysoka. No i co, co, tu, jeszcze, co tu jeszcze życzyć? No, żeby żeby, żeby, nie, żeby nie trzeba było sprzedawać organów na, na zakupy Dokładnie. Tych, tychże komiksów. Tego wam życzymy. Dziękujemy też za to, że byliście z nami w tym roku. 26 epizodów bez żadnych poślizgów udało się, się, udało się zrobić. Co jest niesamowite. Mhm. Udało się. Więc słyszymy się w odcinku 52. Pewnie będzie coś z DC. Podejrzane. Podejrzane. 52 zobowiązuje W mm. 2182. <głos> <Okay>. <głos> Też będzie. Okej. Okay. Mm. No to co? No to. O dwie je... godziny, więc akurat dobry, dobry moment, żeby skończyć. Dokładnie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.